Obiektywny Podcast Sportowy 135. odcinek obiektywnego Podcastu Sportowego Po dłuższej przerwie Po dłuższej przerwie Tak patrzysz na mnie, szukasz potwierdzenia? No tak, bo przerwa była tak długa, że już mi się numeracja, że tak powiem, pomerdała A mnie tym bardziej, jestem Dobrze. starszy Ja bardzo przepraszam słuchaczy za mój głos Yy, ponieważ jestem chory i ja... był na zgrupowaniu reprezentacji Polski byłem <grymne> na zgrupowaniu reprezentacji Polski zresztą nie tylko ja jestem chory bo... no ja też jestem, też byłem na zgrupowaniu reprezentacji Polski ja, ja byłem Polski. i jestem zdrowy Ja no. również. może dlatego, że wy byliście na Murawie, a my na trybunach no. tak i nas wiało z... nam bo jak, na zwykle, jak zwykle no dobra, dobra, już ja wiem, w sali vip byliście tak, naprawdę. tak i tam się rozchorowali nie, na z prezesami tak. tak. Nalegi w sali VIP-ów yy, nie podają alkoholu nie no, podają. Tak. Ja tak byli. Tak. To, to. A oni tam wszyscy na trzeźwo to znosili. Tak, już ja znam działaczy. Nie no, podają, podają, bo widziałem, bo Wipy siedziały pod nami. Jak sobie, jak, o, jak sobie wyobrażasz, posiadałem. że prezes by przeżył... Chlato, jak okresu. samo nazwisko wskazuje. Natomiast y, po prostu na górze, ponieważ stanowiska prasowe na Legii znajdują się na takim wypizdowie na górze, i w momencie, kiedy jest wiatr jakiś większy, to tam po prostu... Łeb urywa. Łeb urywa. I Mimo potem... tego, że stadion jest tak. piękny. I ponerach nerach wieje. Natomiast stadion jest chyba najładniejszym stadionem w tej chwili w Polsce. Zaraz ukończonym. ukończonym. Ukończonym, bo, ukończonym, bo zaraz tak. ukończą ten w Gdańsku i podobno będzie najpiękniejszy na świecie. I będziemy mogli zaśpiewać Ty jesteś dziś piękniejsza. I, i, i podobno otwarcie stadionu narodowego odbędzie się w Gdańsku, a otwarcie stadionu w Gdańsku odbyło się w Warszawie. No i bardzo słusznie. No, no, no. To tak, bardzo ładne, ja myślę, tylko że, że otwarcie stadionu w Gdańsku odbyło się w Warszawie, ale nie na Narodowym, tylko na Stadionie Legii. Tak. Tak. Całkiem słusznie, bo jest zadaszony, jest na nim murawa. Ale burawa pod i... uwagę odległości między to żadna odległość, tuż obok w zasadzie, więc można potraktować to, że to jedno. Raptem 4 km chyba no. jeden stadion od drugiego. No, także chciałem powiedzieć, że, że, że wszystkich stadionów w Polsce, tak, rzeczywiście. No, może jeszcze Krakowie, ale tam nie byłem wewnątrz, więc nie wiem, jak, jak ale tam, z... i z... licznie, I to jest. Ale podobno jest ślicznik. On jest jeszcze mniejszy niż ten. Mniejszy, mniejszy, mniejszy bo, ten bo ten ma, ten... Ono, są połowę tak. mniejszy, bo 15 tysięcy ma Krakowie, no ale. Ale Legia to już jest, jest już rzeczywiście stadion światowego formatu. No Europa... co? Nie, no ładnie Był, jest, bardzo Byłeś w Skyboxie, jest. widziałeś jak wygląda, ja nie widziałem takiej plaso, prasowej loży. Nawet na no Wembley takiej nie ma. No na no Wembley takiej nie ma, na no Wembley mnie nie, nie powaliło. Tak muszę to no, powiedzieć. Skybox bardzo porządny. Na no Wembley? Nie, na no Wembley nie. No Wembley, Wembley za to ma jedną ogromną zaletę, mianowicie nawet przy 90 tysiącach ludzi, E, mimo tego, że miałem miejsce w narożniku boiska na finale Ligi Mistrzów to widziałem wszystko jak na dłoni i po raz pierwszy w życiu no miałem... właśnie i to jest światowa klasa Tak, to jest światowa klasa i miałem wrażenie, że później oglądając wielokrotnie ten mecz w telewizji jeszcze, miałem za każdym razem wrażenie, że będąc na stadionie miałem wcale nie najlepsze miejsce jednak widziałem wszystko dużo lepiej i to nawet to co działo się pod bramką drużyny przeciwnej, czyli po przeciwległej stronie stadionu. To znaczy ciężko porównywać Łasienkowską z Wembley, chociażby z tego powodu, że Łasienkowska to jest stadion kameralny, a na Wembley nawet takie właśnie zaplecze dla dziennikarzy, to tam jest taka sala, że jak kongresowa mniej więcej, jeżeli chodzi o wielkość, także, także tutaj jest bardzo kameralnie, bardzo Bardziej miło. bym porównywał no, na przykład Legię z Poznaniem, choć tutaj porównania nie No to nie, nie to to w żad, żadnym, żadnym stopniu. Od parkingu przez, jest, przez, no, przez, przez przejścia, wejścia, klatki schodowe, murawę. Po nie po ma, Stadion Legii jest to lepszy się, że my byliśmy na stadionie w Poznaniu, jak on jeszcze był w trakcie budowy. No dobrze, tam no, ale to ma się Czy myślisz, się pojawi, myślisz się że te pójdzie. siedzenia w narożnikach, w których widać tylko narożnik? No nie, na tak, to prawda, no to tego, tego a, już nie poprawiam. A no myślisz, to... że już nie przecieka? To no, Narodowy też przecieka, jak się okazało. Ale Legia tak? nie przecieka. No Legia zawiewa no. od czasu, tam rzeczywiście u góry zawiewa. Ale to jest wszędzie, wszędzie, to jest wszędzie to jest bliskość, tak, dokładnie. On jest na takiej otwartej przestrzeni, więc tam będzie zawsze zawiewało. Poza tym świetny jest widok ze stadionu Legii na miasto, na park. Jest pięknie położony. Zawsze ten stadion ładnie położony ale teraz, kiedy jest kilka pięter w górę, to rzeczywiście widać te nowe, nowo powstające korty i boiska treningowe. Nie, no I to jest taka, stadion, taka świetnie infrastruktura, świetnie że siedzenia. Nie dziwię się, że Laurent Blanc, yy, yy, zresztą czytałem, co pisali siedzący rząd pod, pod nami dziennikarze francuscy na temat meczu, yy, na ile mi znajomość języka pozwala, No, to byli zachwyceni dwoma rzeczami. stadionem i zachowaniem polskich kibiców w czasie Marsylianki że Rzeczywiście, ponieważ u nich się na Marsyliance gwizdze głównie. I głównie no bo tam... oni zazwyczaj grają na wyjeździe. U siebie <głównie> tak, więcej jest kibiców z Tunezji, Algierii, Maroka, tudzież nawet Holandii albo Niemiec i tam wtedy wszyscy gwizdżą na Marsyliance, a to, to tu na Marsyliance wszyscy y, klaskali i to naprawdę duże wrażenie na, zrobiło na dziewięcia. No, jak byliśmy na Legii, to y, przypomniało mi się, jak w styczniu staliśmy razem z obecnym tu redaktorem Zawadą na Emirates Stadium i piliśmy sobie piwo i patrzyliśmy na, y, że powiem... Y, znajdujący się w oddali centrum Londynu tak? i trzeba powiedzieć, że widok z Łazienkowskiej jest ładniejszy niż widok z Emirates. No i widok z Łazienkowskiej jest nawet ładniejszy niż z Wembley, gdzie tak. też przez slumsy trzeba bo przejechać. To już nie jest mieście, no Prawie, no, tak, tak. Trzeba się nieźle przebić przez godzi, slumsy. Godzinę jedzie jakimś Met, niby, metrem, niby, niby metrem, ale, ale to głównie to... Na, na, tak. na ziemi. Jedyna rzecz, która jest inna, to jest taka, że na tym Emirates wspomnianym można pić piwo, ale to się też ma zmienić. Ma się zmienić, tak. W Polsce tak, już tak. niedługo ma się zmienić. No ale Stowarzyszenie Ogólnopolskich Kibiców nie chce tego. Dlaczego? No nie wiem, złożyło protest, żeby jednak... Wolą nie, wnosić piersiówki jak do tej pory. Żeby nie sprzedawano piwo na stadionach. <grym> Bo będzie drożej, tak to sobie kupią w sklepie. Wypiją 10 przedstawionych. Wnoszą, wnoszą w sobie, że tak powiem. Ale jak w Czesiu. Aż alkohol, w ale sobie jak, w poza tym trudno to nazwać piwem, bo to będzie 3,5%. Jak to trudno piwem. nazwać, to właśnie jest piwo. Właśnie nie. Piwo się pije dla smaku, a nie po to, żeby się nim no upić. Szczególnie na meczu. Dlatego wypijesz 12. Znaczy, tak jak, bardzo bo, potrzebujesz bo tego on smaku. Jest, bo on jest smakoszem przecież. Ale 12 różnych. <laughs> Zna, znam takiego kolegę, który twierdzi, że pierwsze trzy piwa są zawsze bezalkoholowe. <głos> znaczy to tak. Znaczy mówi, jeżeli wypiło się dzień wcześniej 12. <głos> może redaktor Zawada przeciągnął tę definicję do pierwszych sześciu na przykład. No to drogą niezłe sformułowanie. Tą... Znam takiego kolegę. <głos> Natomiast muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi no. o zachowanie tak zwanych służb porządkowych, to, no bo o samym meczu na Wembley to nie, nie, chyba nie będziemy za długo rozmawiać, bo wszyscy ten mecz widzieli wielokrotnie, a na stadionie wyglądał równie dobrze. Tak. Ja bym chciał trochę uporządkować, więc może zacznijmy chronologicznie, chronologicznie, to może od, chronologicznie od finału Ligi Mistrzów i w związku z tym, że wszyscy widzieli, to może nie tyle o meczu, co prosimy o in... tak, tak, to, znaczy, nie jak jak wiem, to czy mówi, że... Insider. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że przez ostatnie 4 lata drużyna Manchesteru tylko dwa razy udało jej się oddać celny strzał w. Tak, nie wiem, jak to w komentarzach tak. naszego A, podcastu, okay. okay, Bo ja, ja to przeczytałem na drugi dzień po meczu w prasie angielskiej. Yy, I no tak, to niesamowite, że akurat przeciwko Barcelonie mnie to nie dziwi, ale to yy, może przejdziemy do Didaskaliów. No, no, niesamowite zachowanie kibiców Barcelony w momencie, kiedy Manchester schodził z boiska yy, na dekorację. Yy, stojąca owacja dwudziestu kilku tysięcy kibiców Barcelony dla zawodników Manchesteru. Dla Aleksa Ferguson na Ja no uważam, że im się w pełni zasłużyli na to. Znaczy w pełni zasłużyli, bo byli jedną z dwóch najlepszych drużyn na świecie w, w mijającym sezonie. No w, Europie, w Europie. No, w, no, no, to no tak, no, tak. No, nie, no Myślę, że żadna z drużyn w Ameryce Południowej. Zresztą widziałem taki wywiad ostatnio z którymś z zawodników grających, nie chcę teraz strzelać, ale był to nie wiem, Kun Aguero albo ktoś taki, kto obecnie gra w Europie i mówił, że no to jest przepaść, przygotowanie, Pato, przepraszam, to widziałem wywiad, duży wywiad z Pato i Pato mówił, że w Brazylii on musiał się uczyć futbolu i biegania po przyjeździe do Europy na nowo. To jest zupełnie inny wymiar gry w piłkę i mówię, że tam się głównie stoi i biega się wtedy, kiedy ma się piłkę. Tutaj i taktyka, przygotowanie fizyczne i tak dalej. Także śmiem twierdzić, że jednak Manchester i Barcelona to, no i Real Madryt bym zaliczył do grona trzech najlepszych drużyn w tej no, chwili. Ta ja weryfikacja przyjdzie podczas klubowych tych mistrzostw, mistrzostw świata, świata. No, ale ostatnie rzeczywiście Europa ja to, rządzi. Tak, rządzi. Mimo i... wszystko te klubowe mistrzostwa świata to jest tak, że to jeszcze zależy. Ta weryfikacja nie jest do końca pełna, bo te rozgrywki nie mają takiej rangi czasami jest tak, że to jest takie rzeczy, się sobie odpuszcza. No niby nie, no ale właśnie ale ostatnio, ale, no, ale ostatnio Europa wygrywa w każdym razie, a jeżeli odpuszczają, to wszyscy. No, to nie jest tak, że nagle Ameryka Południowa sobie odpuszcza, a Ani Europa Barcelona, idzie ani Inter na... nie chciały odpuszczać ostatnio i okazało się, no, ale nie że... Ale są sądzę, żeby tam <coughs> nie pamiętam, Interpediente chyba ostatnio odpuściło, No po prostu... Tak, po prostu byli słabsi. Oni walczyli, tylko że przegrali. No, ale abstrahując już od tego, to no, chciałem powiedzieć, że samo zachowanie również kibiców Manchesteru w mieście, to było tak, że... Y... No oni po prostu podchodzili do kibiców Barcelony, gratulowali i mówili, przegraliśmy z najlepszą drużyną świata. Jeżeli pili alkohol, to pili go raczej z kibicami Barcelony niż starali się być agresywni czy coś takiego. A na Trafalgar Square, gdzie, gdzie świętowało kilka tysięcy kibiców Barcelony, przyszło też z tysiąc kibiców Manchesteru United po meczu spożyć sobie alkohol i porozmawiać o meczu po prostu i pili normalnie wódkę z gwinta, tudzież inne napitki, które kupili wcześniej w sklepie, bo w, w, o 12 w nocy po meczu były sklepy już zamknięte, więc co kto wniósł to sobie pił a policjanci groźni angielscy stali pięknie podziwiali spożywanie alkoholu i wymianę zdań na temat meczu i dopóki ktoś nie próbował uderzyć swojego adwersarza, to, to, to stali się przyglądali. Co w dyskusji się zdarza? Co się co zdarza? Nie, no nie, nie widziałem żadnego takiego niemiłego nawet y, y, wydarzenia y, między kibicami obu mecz zespołów. Mecz miłości. Znaczy taki widać, że było szacunek. Kiedyś to były mecze przyjaźni. I przed meczem, i w trakcie, i po meczu było widać szacunek kibiców obu zespołów i zawodników obu zespołów. Te, co warto podkreślić, jak na taki mecz tak nieduża ilość fauli, wiadomo, Barcelona fauluje mało, szczególnie jeżeli jest 70% <grymne> w piłce, no ale no bo z, nie wyjątkiem, ma po co, no. z wyjątkiem dosyć ostrego faulu Karika i takiej dosyć walecznej postawy Walencji, to trudno powiedzieć, żeby Manchester próbował polować na nogi zawodników Barcelony w jakimkolwiek nie, nie, nie, momencie. Nie, nie, nie. Także to... Ja widziałem tylko pierwszą połowę niestety, drugą widziałem w odzysku, ale tylko we fragmentach też i no drugiej nie, nie ma co oglądać, bo w Ale drugiej ty... Barcelonę była 100% no. z uprzypiłca. No, no, <laughs> no, no właśnie. To tak wyglądało, że po prostu tak. drużyny się szanują no i ten nikt nie wychodzi po to, żeby zrobić sobie krzywdę nawzajem. No. Jakżeż różna atmosfera od tej, którą poznaliśmy kilka tygodni wcześniej podczas rozciągniętych w czasie derby. derby. Co, derby. Ciekawe, a co ciekawe teraz jakoś bo spotkali się dwaj trenerzy z klasą. Tak, którzy się lubią w dodatku i no i. Chociaż ja muszę powiedzieć, że ja trochę byłem, jeśli tak chwilę może o samym meczu. Możemy. Byłem trochę rozczarowany jednak Manchesterem. Manchesteru, tak, że myślałem, co mówiliśmy chyba że nawet przed finałem, że myślałem, że Manchester zagra jednak bardziej swoją piłkę, przynajmniej będzie próbował. Ja tutaj nie wiem, czy Barcelona albo nie pozwoliła, co jest bardzo prawdopodobne. No kraj e... przez pierwsze 5 minut swoją piłkę. No, no tak, nie, ale... 10, nawet... 12 minut. Ale nawet tak, jak tak. patrzymy tak. na sam skład, no to skład nie był taki... Ultraofensywny. Ultra Ultraofensywny. Raczej bardzo zabezpieczył y... Ferguson tyły. E... No nie wiem, decyzja też taka, ja wiem, że to można wytłumaczyć na tysiąc sposobów, ale jeśli człowiek zostaje królem strzelców, y... premiership, a w finale Ligi Mistrzów nawet na ławce nie ląduje, mówię o Berbatowie... Mm. To no. też jest dziwna decyzja. No ja wiem, że, że, że tam napastników jest paru no i, i, na... i ma to grać. Znaczy mówię, nie na nie. No wy, Wyglądało na to, że Hernandez jest, jest w absolutnym gazie. Podczas kiedy no, Ale można by na ławce spokojnie wziąć, chyba. żeby... Przy, jak już przegrywali 3 ta, do 1, mógł ta, ta, wejść ta. na boisko, tak? No w przystanie 2 do 1 wpuścił na niego na boisko, i po jego stracie Manchester stracił trzecią no, tak. ramę. Pierwszy kontakt z piłką, chyba. Na niego to była strata, po której Villa strzelił fantastycznego gola. Także, no i mecz został rozstrzygnięty. Później Manchester. Próbował rozgrywać piłkę, ale to wyglądało tak, że bliżej czwartego gola była Barcelona niż Manchester drugiego. I co ciekawe, czytałem artykuł dzień wcześniej w angielskiej prasie, gdzie napisane było, że skład się pokrywał z tym, który wyszedł na Murawę i ocenili to dziennikarze angielscy jako, jako taki ultra, ultra ofensywny właśnie, że wejdzie na z ławki, jeszcze dodatkowo rozrusza grę Manchesteru. A Berbatoowi nikt nikt specjalnie w, nawet wróżył to, że on się w tym meczu pojawi. No i rzeczywiście się ja, nie, nie, nie pojawi. Nie. No ale zawsze pamiętajmy o tym, że należy w takich meczach mm, przeciwko Barcelonie oceniać siłę środka pola. I jeżeli jest Park Ji-sung, Karik. No, no Giggs grający w środku. Giggs nie grający w środku. No i pamiętajmy, że on jednak, no on z busketsem pojedynków siłowych i biegowych to on nie wygra. Buket zagrał poza tym rewelacyjny mecz. To chyba najlepszy w karierze. To co tam... mi nie zabrakło, wiesz, bo, bo to było wiadomo, że faworytem tego meczu jest Barcelona. I tutaj chyba należało ze strony Manchesteru to już tylko jakieś e, nie wiem, szaleństwo, tak? Zrobić coś, e, no nie było nic do stracenia. To był ostatni mecz w sezonie, tutaj nie było już sensu kalkulować, kombinować, tylko no tak. trzeba było zagrać na całość. A, a, a Ferguson trochę mam wrażenie, ja wiem, że krytykowanie Fergusona to jest karkołomne zadanie. W ogóle dla kogokolwiek, ale trochę tak, jakby no, zachowawczo. Mieliśmy krótką przerwę, ponieważ redaktor Markciarz miał odwrotnie ustawiony mikrofon. Bardzo przepraszam naszych słów. Ktoś tu kto kto próbuje zamknąć. dwa mikrofony na siebie, Ktoś raz. tu próbuje zamknąć mi ustaw. No. Tak, tak, to ja. Yy, znaczy, wszyscy też się Ja, przepraszam. Jeżeli... Korzystając z chwili, chciałem skrytykować oficjalnie naszego dźwiękowca. O, no i Coś. udało się. To, teraz cię w ogóle nie Fala Fala się do niego wydała. <śmiech> <mylało. śmiech> <śmiech> czy znaczy wszyscy łącznie ze mną spodziewali się, że Manchester w tym meczu wyjdzie i przez pierwsze 12, 15, 20 minut będzie próbował yy, siąść wysokim pressingiem, zabrać Barcelonie piłkę i skonstruować jakiś atak, z którego strzeli gola, a później wykorzystywać wolne przestrzenie boiska i rzucać piłki na najszybszego według ostatnich rankingów Castrola, zawodnika świata, czyli Javiera Hernandeza, który to tam podobno i z piłką i bez piłki bije wszelkie rekordy. Natomiast w tym meczu Javier Hernandez pięć pierwszych kontaktów z piłką, to ja miałem wrażenie, że miał pięć strat. No, no, no on był bardzo Tylko, skramowany, bo było widać było, że nie on... bardzo bardzo miał, jak... miał okazję tą szybkość wykorzystać. Nie miał wolnych przestrzeni boiska, poza tym dlatego, że w momencie, kiedy on się przy Piłce pojawiał to automatycznie był przy nim buskec. Doskonały mecz zagrała Bidal który też nie pozwalał. Tam Ewra próbował wchodzić tym skrzydłem. No, sadzał każdego po kolei. Walencja się od niego odbijał jak od ściany. Park Ji-sung się od niego odbijał jak od ściany. No, ale to, to nasi słuchacze widzieli w większości wypadków. No tu o taktyce nawet ciężko opowiadać w tym meczu. Dlatego, że tu grała jedna drużyna i tak ten finał zostanie pewnie po latach zapamiętany. Hmm. No i właśnie... No to, tak, dlatego, tego mi, dlatego masz niedosyt. Tego mi szkoda, bo wydaje mi się, że, ma, że, że mógł Manchester no, bardziej zaryzykować przegrać i tak przegrał, no, tak? A, no tak, a, a mogli jak mówię, no tak pójść na całość i spróbować zupełnie jakiegoś szalonego. Myślę, że Ferguson już nie musi się obawiać tego, że dostałby 5-0 na przykład, bo jemu to już w karierze chyba nie zaszkodzi. Bando, tak, tak. Czy przegra 5-0, czy 3-1. Natomiast jego pomeczowa ocena, że to była najlepsza drużyna przeciwko jakiejkolwiek Manchester grał w historii zdaje się pokrywać z kolejnymi opiniami kolejnych specjalistów, trenerów i zawodników nawet, którzy po, po, po sezonie oceniają Barcelonę. Nie przez pryzmat y, tych głupot, które wygadywał Mourinho o, o sędziach, o nurkujących zawodnikach Barcelony, <coughs> tylko przez pryzmat całego sezonu łącznie z tą kropką na D, czyli meczem na, na Wembley. Jeżeli nawet Cristiano Ronaldo y, we wczorajszym lub przedwczorajszym wywiadzie był w stanie powiedzieć, że Barcelona wygrała nie dlatego, że y, udawała, symulowała, czy sędzia. Y, ludziowie jej pomagali tylko dlatego, że na obu frontach była po prostu najlepszą drużyną w Europie, no to jeżeli jemu to przechodzi, znaczy może dlatego, że jest na urlopie i Mourinho nie stoi za nim. Zobaczymy, I, jak wróci. Natomiast Mourinho już miał, już miał spięcie z Michelem, który w końcu w, w zagrał parę meczów. dla Realu Madryt też powiedział o Barcelonie, że jest bez konkurencji. Tak grając piłkę zmienia zupełnie oblicze, oblicze tego sportu. Di Stefano też uważany jest przez kibiców Realu Madryt, co niektórych za stetryczał dziadka, bo, bo opowiada, że Barcelona gra najlepszy futbol na świecie. Wtedy, kiedy zdobywał puchary, to był legendą i honorowym prezesem klubu, a teraz, a teraz jest człowiekiem z Alzheimerem i staruszkiem stojącym nad grobem dla niektórych. Także polecałbym mniej relatywizmu w, w ocenach. Nie, po prostu, sezon się skończył. Nie wracajmy do Mourinho, proszę, bo tu nie ma do, do kogo wracać. Tak, no, tak. siłą rzeczy będziesz musiał wrócić za chwilę, dlatego że niektórzy zapomnieli o tym, że pierwszy mecz sezonu oficjalny w Hiszpanii to jest moment, kiedy drużyna, która zdobywa puchar no tak, taki super puchar tak? super, pucharze, super pucharze ustawia szpa, szpaler i klaszcze drużyny przeciwnej i tym meczem będzie mecz Realu Madryt z Barceloną i drużyna Realu Madryt pod wodzą Jose Mourinho będzie musiała ten szpaler ustawić i za, zało założyć się mogę z Wami dziś że dyskusji na temat tego szpaleru na dwa tygodnie przed meczem, czyli pewnie od końca lipca, początku sierpnia, będzie więcej niż o taktyce, niż o... E, niż no o ale tym... to jest właśnie właśnie smutne, bo to będą robić wszyscy dziennikarze, a my jak świadomi, że nad głupotami się nie dyskutuje, po prostu dajmy sobie z, tym znaczy, spokój, z Ale no. zobaczysz, kto tą dyskusję wywoła. Wywoła ją José Mourinho, który już... No tym, ale wiesz, wiesz, wiesz co zrobił. Ale, złoży, ale złożył ja przede wszystkim... nie mówię, czy on to zrobi, czy nie. Chodzi już mi zrobi. O to, no dobrze, chodzi mi o to, że ale nad nie. tym nie można nie dyskutować, dlatego że on złożył w tej chwili wniosek o to, żeby pierwszy mecz, dwu meczu o Super Puchar Hiszpanii odbywał się na boisku, Ra, na boisku Barcelony, a rewanż na boisku Realu Madryt. Podczas kiedy przyjęte jest, że to mistrz gra rewanż na swoim boisku, dlatego, że to ta drużyna, która zdobyła mistrzostwo na przestrzeni całego sezonu, jest uważana w Hiszpanii za tą, która startuje no dobrze, po no puchar z pozycji wyższej. Widać, widać że jest słabszy, próbuje wszystkimi wszelkimi środkami pójść na swoją stronę. No Właśnie, ja nie wiem... Znaczy, być... jeżeli, jeżeli to ma być pomysł taktyczny na Barcelonę i na to, żeby zdobyć puchar, e, wysyłanie dokumentów do federacji z prośbą o, o to, o to, co w historii nie miało precedensu. Bo normalne jest, że jedna drużyna gra czy u siebie, druga gra no uważam, to za uważam to za Uważam to za płytki zabieg, yy, który... No to, to właśnie dlatego mówię, że właśnie on się posługuje takimi rzeczami, Uf. nad którymi jakby się wszyscy nie pochylali, on by przestał. To jest, ta, to jest taka banalnie prosta zasada, może nie najlepsze porównanie, ale kiedyś było tak, że przez pół roku nie pisano o samoobronie i samoobrona spadła we wszystkich sondażach. Bo się po prostu, bo, bo, bo siłą jej było wygadywanie głupot drogą, i gadanie swoją taki drogą, ten. kolor cery i włosów obu Podobny, liderów, Podobny. Podobny. Podobny nie tu, I, trochę, i, tutaj to widzisz. Dusza trochę, tylko jeszcze to, nie tak. I tutaj byłoby podobnie, gdyby po prostu media nie zajmowały się każdym, ka, każdą paplaniną i każdą głupotą wypowiadaną przez Murini. on by przestał tak gadać. No ale to nie mu to napędza bo po prostu w całą stronę. No. media media w większości tego bardziej Dlatego mówię, te, my jako trochę bardziej świadomi. Spuśćmy zasłonę uczenia. Ta, tak, zwłaszcza, tak, że tak, mówiliśmy o tym już tak, kilka kroków. Tak. I przejdź, tak. Przejdźmy tak, dalej. Jeżeli chodzi o Wembley, no to mamy temat zakończony. No i e, generalnie, Jeżeli słuchacze ma jakieś pytania no, dotyczące, można, można, to można poproszę ja o pytania nic ująć, w komentarzach. Jeżeli chodzi o finał, można powiedzieć nic ująć, nic ująć. No, ja jasne. tylko dodam, że ja oglądałem ten finał. No, możesz mnie nie trancać mikrofonu? Nie, nie mogę, bo tutaj w, w ramie jest mi wrażony twój <śmiech> statyw niestety. Więc chciałem powiedzieć, że oglądałem ten w innym mieście europejskim, ten finał. Tyż ładny. Ja też oglądam w innym mieście europejskim. W Warszawie. A, A ja w innym mieście nieeuropejskim w Białymstoku. To ja oglądałem w Amsterdamie i w tym, że Amsterdamie, generalnie, chociaż było trochę kibiców Manchesteru na ulicach, no to większość jednak stanowili kibice znaczy ludzie, którzy kipicowali Barcelonie po różnych pubach i tak dalej, tam ci wszyscy, którzy się zbierali, łącznie nawet z dużą ilością Anglików. jednego Którzy za... również kibicują cały <śmiech> no, znaczy również... Londyn kibicował no, naszego. Everybody hates z... Manchester. Everybody, everybody hates my sister. Tak, tak. Everybody hates Manchester, to prawda. I wszyscy kipicowali. Dokładnie mi to hmm. słowo w słowo powiedział taki Anglik, którego zapytałem, dlaczego kipicuje Barcelonie, a nie Manchesterowi. Dokładnie powiedział, everybody hates Manchester. <śmiech> Tak, znaczy, On no. nie mógł powiedzieć Manchester. W to nie wierzę. Jeśli był Anglikiem, no, no, to nie, nie powiedział. powiedział Manchester. Tak, jak powiedział tak. Shea. <grym grym> no, ale co, co ciekawe, to y, y, rozmawiałem też z paniami, które y, rozkładały dekoracje na stadionie, później wracały, zobaczyły, że jesteśmy kibicami Barcelony. Pani powiedziała, i will cross my finger for Barca tonight. I się pytam, why? Ona na to, że I'm totem fan. No to jak totem fan, no to wiadomo, że nie będzie kibicowała Chester. Po czym powiedziała, że, ja mówię, a jak ocenia inne zespoły? Ona mówi, no Manchester nie, nikt ich nie lubi, nikt ich nie lubi. Chelsea, uh, fany, fany guys. No, City też fany, Arsenal. No, a, dlaczego kocha, ba pani powiedziała, że dlaczego kocha Barcelonę? Dlatego, że Barcelona co roku leje Arsenal. <grystanie> no, tak więc tak, panią około lat 50 wy, no, i, wymianę zdań do tego. I, jeżeli była Fanką, to ten to. no to. <grystanie> no, tak, nie to jest ja proponuję błędnie. płynnie z tego Arsenalu przejść do reprezentacji, bo mamy tak. tam czynnik wspólny nawet występuje. Wszyscy byliśmy na jednym meczu. <grystanie> tak. Nie wszyscy na dwóch. I wszyscy kibicowaliśmy Polsce w meczu Wielkowo, przeciwko tak. Francji. A przeciwko Argentynie nie. Yy, yy, też drogą Wojtek Szczęsny podpadł już Franciszkowi w międzyczasie. Czym? No bo powiedział, że według niego Boruc jest lepszym bramkarzem niż, Aha, no niż tak. on sam. Tak, bo, bo, bo, bo, bo Smuda uważa, <coughs> że bramkarz, który ma taką pozycję w światowym futbolu jak Szczęsny, to powinien być tak pewny siebie, że powinien uważać, że jest najlepszy na świecie. Znaczy nie, przede wszystkim nie powinien mieć <coughs> innego zdania niż trener Smuda, Zmuda. bo to jest zabronione niestety i jest taka ustawa, to prawda. Tak. Jest... Jak tam ktoś pisał w komentarzach niedawno, że podcast stoi murem za smudą, to na tym moim murze to takie Rys, rysy, rysy, rysy się postawiam. pojawiają. Właśnie, może przejdźmy do po tym tego. Po ostatnim zgrupowaniu tak. coraz większe. Przejdźmy do tego od razu. Znaczy, to, to, to ja o tym mówiłem już od dawna, że uważam, że takich zawodników jak właśnie, że Właków, który teraz podpisał kontrakt z Legią, czy rzeczony Boruc którego nadal uważam, za najbardziej charyzmatycznego polskiego bramkarza, i to, co widzieliśmy na treningach wtedy, kiedy był powoływany na, na kadrę, uważam, że obrona zupełnie inaczej żyje wtedy, kiedy ma Boruca w bramce. Chociaż Wojtkowi szczęsnemu nic nie brakuje. Nie, nie, jeżeli no, no jeżeli wiesz, to no, ale zawsze było. mieć lepiej dwóch dobrych bramkarzy, nie. szczególnie na turniej. Tak, gdzie tak. Nie wiadomo, co się może zdarzyć niż. I teraz uwaga, powtórzę słowa hmm. człowieka, którego nigdy nie przypuszczałem, że będę cytował, Tomasz Hajto, kiedyś ostatnio widziałem wywiad z nim, powiedział, że, czy wywiad czy jakiś program powiedział, że no dobra, w Hiszpanii jest trzeba bramkarzy. Casillas, Reina i Waldes. I mają z tym jakiś problem, że jeden, czy dru, jeden, drugi, czy trzeci. Wiadomo, że Casillas broni cały turniej i nikt nie ma do niego pretensji. Pozostali cieszą się, a są nie najgorszymi bramkarzami. No, no, wcześniej na... był jeszcze Kanizares, który tak. też był I też... całkiem niezły siedział na ławie. Natomiast w Polsce jest tak, że pierwszy bramkarz to wiadomo, że ma ugruntowaną pozycję, a drugi już nie może być tak dobry. A ja się pytam, co będzie na turnieju, jak W pierwszym będzie... meczu w drugiej minucie złapie czerwoną kartkę. Na, na przykład. przykład. I tak? co? I przyjdzie bronić Sandomirskiemu, który oprócz polskiej ekstraklasy zagrał jeden mecz z Arisem Saloniki na wysokim poziomie w Pucharach? Nie, no cały czas jest stawiany na Fabiańskiego jako drugiego bramkarza. No to jest Pytanie, co będzie Fabiański, w... będzie pierwszym bramkarzem w Arsenalu. Właśnie mam wtedy? wrażenie, sytuacja no, no, taka, no, no. że sytuacja jest taka, że to, kto będzie pierwszym bramkarzem na euro w polskiej drużynie, to zdecyduje Węgier. Bo, tak. bo, bo kto będzie pierwszym bramkarzem w Arsenalu... To znaczy jest... ja myślę, że Węger już zdecydował. To jest jakby oczywiste. No wiesz, Fabiański jest na razie kontuzjowany, więc nie wiem. Jeśli wróci... No... Znaczy ja powiem tak, y, oczywiście to mogę się mylić, ale bramkarz musi być trochę łobuzem, musi mieć charakter i to jest tak, że Szczęsny ma charakter. Fabiański. A, to prawda? No, poza tym tak. Szczęsny jeszcze nie miał takiej spektakularnej wpadki, a Fabiański kilka <grymka> jednak zaliczył. No, Szczęsny miał też mniej możliwości zaliczenia takich wpadek. No wiesz, to pół sezonu grał, jakby już nie było, jako pierwszy bramkarz. I, i... No, ale wiesz, no Fabiański też grywał. Fabiański miał kilka wpadek, tylko tak naprawdę no właśnie, w jednym okresie. No, ale, ale W jednym okresie, a tak no, to bronił no, bardzo dobrze. No, no tak, ale nie, mi... przy, nie przypadkiem Flapichancki się do niego przykleiło. No ale to wiesz, no takie, takie z wszystkim się trafiają bramkarzom. No, no zobacz, ale Szczęsny grał całą rundę praktycznie i Szczęsny został uznany za jednego z trzech najlepszych piłkarzy Arsenalu w sezonie. No tak, ale też miał w który był najniżej oceanu. No, no, tak, tak. no, I to, mecze, no, i to, no, był, to był, właśnie mówię. No, to ale nie, ale nie, nie to, było, to nie nie było, tak, było takiej wybitnej taki wpadki, że na przykład Arsenal przez Szczęsnego przegrał, przegrał mecz. No tak, no, tak. tak Chabiański tak, zaliczał takie mecze, gdzie wybitnie jego błąd zabierał punkty drużynie. Wiecie co, ja myślę, że ten element jakby odporności psychicznej, bo poza tym, że Szczęsny ma doskonały refleks, jest techniczny. Poza tym świetny. jest jajcarzem, to co tak. widzimy jest na świetnym, treningach. Jest świetnym to, bramkarzem, robi. to jest odporny psychicznie i to na przykład w tym ostatnim meczu z Francją była taka sytuacja, kiedy on po prostu wyskoczył gdzieś tam szczupakiem i wpadł na tyle znaczy na Evre tak naprawdę najpierw złapał piłkę i potem był... Czy wybił ją głową tak, poza wol, polem tak. karnym. Wybił piłkę głową poza polem tak, karnym. Jak fał. Fał. Tak, zupełnie bez, bez zupełnie bez sensu. Ale o co chodzi? W takiej sytuacji, grając z takim przeciwnikiem, w meczu, w którym y, trenerowi zależy na wyniku, on robi coś takiego na pełnym luzie, i teraz to był jedyny, jedyny tak naprawdę wyluzowany zawodnik w polskim zespole. Niestety, Cała reszta niestety. miała zesznurowane ręce i nogi, do czego mam nadzieję zaraz wrócimy. A propos tak, tak, tego, tak, teraz tak, młody. To ale to tutaj widać, że to jest taki właśnie zawodnik, który yy, na jest młody, ale on będzie w stanie za 2-3 lata wziąć na siebie cały ciężar meczu. Pytanie, czy, czy Smuda będzie go nadal powoływał wtedy, kiedy on będzie miał dużo do powiedzenia. Pytanie, czy trenerem marze. będzie wtedy Smuda. Może tak być, że nie będzie, ale, ale zauważmy, że nie wiem, jak ja śledzę na przykład filmy promujące Arsenal w nowym sezonie, czy Nowe Stroje, czy, czy Tour, tak? Szczęsny jest wszędzie. Nie no, tak, szczęsny tak, tak. jest teraz, wiesz, oprócz, oprócz tego wszystkiego, że jest gwiazdą arsenalu, bo się pojawił nagle młody chłopak i zrobił duże wrażenie, dwa, że szczęsny jest bardzo medialny. I to, to w Anglii jest, też, ty, się, też się bardzo ceni, zwłaszcza no, to przy promocyjne. Jest, to, jest to znaczy gwiazdą arsenalu. Szczęsny jest po raz pierwszy w i w odczuciu podejrzewam, to jakby ciężko rozważyć, co naprawdę myśli Węgier, ale w odczuciu kibiców i dziennikarzy w Anglii. On jest po prostu odkryciem, jeżeli chodzi o Arsenal. Znaczy, Arsenal po raz pierwszy od wielu lat ma bramkarza. I to bramkarza tak, przyszłościowego. No, no, no, tak, tak, tak, tak, którego no nie kupili chodzi. za wielkie pieniądze. Tego w wychowali. E, Fabiański tak. na przykład, to byli tacy bramkarze. Fabiański, no, Lejman, tak. Oni byli, no do, może i czasami no, dobrze, Simana czasami nie. bramkarze z prawdziwego tak. no, no, nie, zawsze się, Zapytaj się ten, y, kibica Arsenalu Simana, tak, no, o Simana. No, to ci też przypomni pięć jego interwencji, kiedy wyciągał piłkę z linii bramkowej. No to ja wiem, Siman miał taki interwencje nieprawdopodobne, tak, ale, ale jemu, ale też, jemu też, też pamiętają babole. Za, za kołnierz puszczany w Tak, po w prezentacji, chociaż tak. nie, w klubie też. Rzeczy, tak, jednej z najważniejszych rzeczy, Prigus. której Arsenal potrzebował, to był właśnie bramkarz i były pretensje do Wengera w tym sezonie, w połowie sezonu, że Prosili no tak. go wszyscy, żeby kupił bramkarza, on nie kupił bramkarza. No, okazało się, że ma bramkarza. No, jakiś dziennikarz, już nie pamiętam, w której gazecie, napisał o tej całej czwórce wtedy: to był Almunia, Fabiański, Szczęsny i Vito Manone, że to jest najgorszych, najgorsza czwórka w sumie razem, bramkarzy we wszystkich absolut... klubach Premiership. Tak. Że jakby dodać jakby siłę tych trzech czy czterech bramkarzy w to są każdym klubie. Ben Foster sam. Tak, tak, tak. Że to po prostu, że tam nie ma kogo wstawić. Niby czterech bramkarzy, a nie ma żadnego. I tam polegał no, jak, trochę jak, się jak pomylił Szany. Pomylił przykład. się wtedy hmm. był jeszcze dwa lata młodszy, to było mniej więcej dwa lata temu. Ale jak pokazał przykład ten, wystarczyło po prostu dać jednemu bramkarzowi pograć długo. I tak samo jak wszyscy wieszali psy na Fabiańskim, nagle potem wszyscy chwalili Fabiańskiego, bo w momencie, w którym Fabiański został numerem jeden w Arsenalu i zaczął grać regularnie, zaczął zbierać świetne noty. I nagle wszyscy zaczęli, tak. i nagle Flapie zniknął, wszyscy mówili, że Fabiański broni świetnie. Tak, no i potem mu się tutaj... przytrafiła kontuzja, no, no to, właśnie, to postawiono to na Szczęsnego i Szczęsny jak grał długo, też zbiera świetne recenzje, więc więc to jest tak, że w Arsenalu. Czyli Szczęsny prezent... zbierał dobre recenzje od samego początku, nie musiał grać długo. Tak, no, od pierwszego meczu. No tak, no tak, tak, tak. tak, tak. W Bardziej, że on debiutował no, no, w porządnie. Gdyby on to, się rozpędzał długo, właśnie. to by go teraz nie było. Nie, dlatego, no tak, że. Tak, no, ale no. Chodzi, mi, chodzi mi o to, że w Arsenalu, jak widać, jest dobrze, jest nieźle z bramkarzem w momencie, kiedy on ma pewne. Będzie gorzej z branżą w będzie grał, sezonie. No. Jeszcze raz. Będzie grał, ale panie jest, redaktorze, ale, jest, tak. ale pańska teza się kupy nie trzymał. Tak jak powiedziałem, szczęsny no od początku grał dobrze. No dobrze, no ale no, chodzi o to, że. Ale to tak samo było, że do tej pory, do tej pory w Arsenalu... Do tej pory w Arsenalu było tak, że bramkarze nie mieli pewnego miejsca. Pier nie Ale było, to było bo nie było pierwszego, dobrego bramkarza. Pierwszego a poza tym byli I cały czas była kwestia rotacji, ro rotacji. I nikt nie miał szansy grać po prostu w ten sposób. Dobra. Bo nie było dobrego bramkarza. Poza tym w momencie, kiedy wchodził Fabiański do bramki, to on w pierwszym czy drugim meczu popełniał błąd, który przyprawiał Wengera o ból głowy. A szczęsny no tak. do bramki wszedł, błędu nie popełnił, zagrał całą rundę. Nie, no jest to zdecydowanie najlepszy bramkarz Arsenalu. Natomiast ja mam tutaj inną wątpliwość dotyczącą przyszłego sezonu, bo myślę, że Fabiański będzie miał sporo więcej roboty, bo tak, Fabregas wczoraj w wywiadzie dla France Football A ja Dlaczego powiedział. Fabiański? Ja Fabiański. Yy, szczęsny. Mhm. Yy, no, czy, tam, czy, czy Fabiański, jak będzie bronił. Że Fabregas zdecydowanie jest, żeby odejść do Barcelony i zrobi wszystko, żeby do niej odejść. A po odejść po tej deklaracji Następny jest Samir Nasri, który powiedział, że chce odejść z Arsenalu. E... No też, też odejść, Sania też, odejść. też chce odejść. Także jest to trzech kluczowych absolutnie dla tego, jak wyglądała ta drużyna w ostatnich sezonach piłkarzy. E... Dwóch z nich było w jedenastce kolejki Nie, no. Także... No... No to jest właśnie ta, mówisz, tym, tego, Arszawin jest kolejny. No. Arszawin jest kolejny. To jest... To jest... To jest dziw, dziwna konstrukcja tego zespołu, który bardzo lubię i lubię na, na patrzeć, jak gra Arsenal. Natomiast y, zespół, z którego odchodzą, Thierry Henry, w taki no tak, sposób... To już, jak to, oczy... Ciągła rotacja. A, w, ciągła, Ale rotacja. to się zaczęło sporo wcześniej, kiedy odchodził Overmars, Petit, kiedy odchodził Wiera, kiedy odchodził właśnie... I tak w pewnym momencie ważne ogniwo, które, na którym skupiała się jakby odpowiedzialność za losy tego zespołu w ważnych, kluczowych momentach w sezonie, to ogniwo wypadało. W momencie, kiedy to ogniwo następne się pojawiało w postaci, nie wiem, Fabregasa na przykład, tak? Zanim to się to znowu, zaczęło trybić, to, to już to się udawało to, przegrać cazon tak, to z kolei teraz jest następny do odejścia i ta drużyna dociera do 80% tego, co chce osiągnąć, po czym nagle w jednym sezonie jest na wszystkich frontach to jest taki i przestaje do nich być. syndrom mistrza Polski. Trochę. Trochę. Trochę. Bo to mistrz Polski zawsze tak kończył. Dopóki, dopóki Arsena Wenger nie będzie w stanie utrzymać piłkarzy kluczowych, albo nie będzie miał takiej lekką ręką, nie będzie się pozbywał pi piłkarzy kroju Wiejry czy Fabregasa. No z Fabregasem jest trochę inaczej, bo on jednak bardzo chce odejść. Tak? Wiejrę można było zatrzymać, on Wiejry nie chciał. Zatem Fabregas po chyba pod koniec sezonu już też nie był kluczowym piłkarzem Poza no, tym tak, no, u niego kontuzja Merlinę, no. i trochę, tak, trochę tak. widać, że jest, głowę ma gdzie indziej niż ciało. Generalnie chciałby już grać gdzie indziej. I tu rozumiem, że, że, że Węgier go mo, może odpuścić, ale jeżeli w tym samym oknie odtransferowym z tej trójki Arszawin, y, Sania i, y, i Nasri odpuści dwóch, to rozsypie mu się rozsypie znowu drużyna na cały sezon ta. albo dwa. Tak, znaczy nie na cały no. to nie. Tak właśnie dokładnie po to, żeby zająć trzecie, czwarte miejsce w lidze i niczego nie wywalczyć lidze mistrzów, no, tak? no ale to, to, jest, to jest trochę kwadratura koła. No realize, że, trochę jest. Dlatego, że dlaczego tak jest? Dlatego, że ten zespół nic nie zdobywa. No tak. Ci zawodnicy by zostali, bo to jest jeden no tak, z najpopularniejszych zespołów że na świecie. tak, Zaczęło się od Arsenalu, który wygrywał. No Pamiętamy ten Arsenal z Piresem. W 2002 roku drużyna, która bez porażki wygrała prawie a później dopiero ostatnie trofeum w 2005 i teraz od 7 lat praktycznie nic dokładnie czyli trochę idą w ślady Liverpoolu który ligi nie może od 22 lat wygrać no, no Liverpool przynajmniej widzę mistrzów wygrywał tak wygrywał arsenal, w finale arsenal przypomnijmy ile ma europejskich trofeów dokładnie zero no i zawodnicy tej klasy, o których mówimy, to oni by chcieli w swojej karierze jest dosmakować dokładnie. Oprócz takie lo w lodówce. No dokładnie. <śmiech> no, to jest chyba <śmiech> bo w Arsenalu, myślę, mają warunki. No, to nie jest tak, tak że tylko... wszystko jest wina Węgera. No, tylko... no nie, nie. Tam było też, że polityka taka klubu była, że nie, nie robimy żadnych yy, grubych transferów, nie kupujemy zawodników za, za duże pieniądze, tylko cały czas szukamy młodych, sprzedajemy za duże pieniądze innych, więc te, to no też wiesz, tak no, to było. No tak też, to się... budowano Emirate Stadium, też nie inwestowano w ten Dobra, klub ale to, pieniędzy. Się, to się da zrobić. No, tak zrobiła Barcelona, tak zrobił 15 lat temu czy 20 bardziej Manchester, który też wtedy wyciągnął nie, no tak, ludzi tak. ze szkółki i od tego się zaczęła tak naprawdę ta wielka droga. Trochę teraz to wygląda inaczej, bo już Tylko mniej tych wychowanków. Różnica jest taka, że w Arsenalu coś nie zatrybiło. Tak, więc... no tam coś cały czas nie trybi, dokładnie. No znaczy, może tam, dlatego, tam, że... Tam, tam trybi do wiosny. <śmiech> nie no, właśnie dlatego, że, że no, tych ludzi, których wyciągnął Ferguson, yy, ta słynna klasa 92, oni jednak zostali, grali do końca. A w Arsenalu promuje się młodego człowieka, a następnie no, no no w no ci kiedy on brasta w piórka, zaczyna mieć doświadczenie, zaczyna być głodny sukcesów, to nie myśli o tym, żeby kontynuować karierę w klubie, tylko myśli o tym, żeby, żeby ją sobie tam, znaczy był jeden taki, Thierry Auri, no ale jemu na drodze stanęła Barcelona w 2006 roku, wtedy kiedy drużyna zdecydowanie, było widać, że Arsenal nie jest przygotowany fizycznie, już byli wykończeni sezonem, a dodatkowo Leman dostał czerwoną kartkę na początku meczu i oni tego meczu po prostu nie mogli wygrać. I nie było ukoronowania i nie było kropki na D w wykonaniu Thierry'ego Amory, najwybitniejszego piłkarza, który pewnie w Arsenalu występował na, na, na pozycji Dobra, napastnika. Bo zboczyliśmy trochę z reprezentacji. Tak, My czas mówimy o reprezentacji. reprezentacji tak, tak, tak. No i właśnie, bo Przemek powiedział tutaj redaktor Kondraciuk bardzo rozsądną rzecz, o której myśmy też rozmawiali w samochodzie po meczu, że Absolutnie naszym piłkarzom. Tak jak patrzymy na nich. Czy to na treningach, czy, patrzy, czy jak patrzymy, brakiem, brak im tego. Znaczy to widać, bo ten mecz z Francją wyglądał tak, że każdy z napastników, pomocników, obrońców, który znalazł się na połowie przeciwnika myślał tylko jednym jak najszybciej oddać jak piłkę nie, jak nie spartolić tak. bo będzie opie jak nie opieść. spartolić jak nie, jak nie przyciągnąć do na siebie uwagi trenera tak? to, to, to na tak. przykład szczególnie Pisz, tak, tak. szczególnie jaskra, Piszczek, to jest tak ja Piszczek, przykład. który zamiast strzelać na bramkę Piszczek, który został uznany najlepszym prawym obrońcą dokładnie, Bundesligi w zeszłym dokładnie. sezonie w tym, w tym momencie szuka kąta by, by by kogo on tam Czyli szuka, to szuka? szuka. Które... na plecach dwóch obrońców tak. jednego żeby oddać piłkę żeby nie brać na siebie odpowiedzialności to jakby, znaczy, znaczy... Ja nie do końca się zgodzę z tym. Znaczy, chodzi mi o to, że ewidentnie było widać, że chcą zagrać piłkę kombinacyjną, że próbują zagrać podaniami. Problem Ale polegał w takiej sytuacji grać piłkę kombinacyjną, jak jesteś I na z bramkarzem i podajesz do Lewandowskiego. Nie, będzie, będzie, będzie Ci łatwiej zrozumieć, co chcę powiedzieć. Chodzi mi o to, że to wszystko jest dobre w momencie, kiedy nie dochodzili do 16 metra. I wtedy kiedy trzeba się zdecydować na strzał, kiedy trzeba się zdecydować na samodzielną akcję, oni nadal próbowali prób... pozbyć się tej piłki, szukali no, gry kombinacyjnej dokładnie. podaniami, co jest bez sensu. To trzeba no grać jak Barcelona, żeby sobie można po, po pozwolić sobie grać, bawić się w polu karnym. No nie, nie. Jak ale wspominamy pamiętaj, tutaj. Że... Arsenal, ja pamiętam, że jak grał w nim to, to zawsze, zawsze mi się podobało to, że w momencie, w którym oni dochodzili do 16 metra, czyli do linii pola karnego jeżeli tylko była możliwość oddania strzału, od razu padał strzał. i o to chodzi. Albo, znaczy przede wszystkim Albo, nie oddaj... i tutaj, i tutaj było tak, reprezentacja... że mieliśmy dość sporą łatwość dochodzenia do tego 16 metra. No zasadzie, że taką łatwość. No nie, ale dochodziliśmy, były, były, tak. i tworzyliśmy sobie sytuację i potrafiliśmy to robić właśnie dzięki temu, że ta gra zaczynała wreszcie funkcjonować grę podaniami. Niestety potem to Podania krótkie do najbliższego. Bardzo rzadko zdarzały się przerzuty, gdzie widać było, że po drugiej stronie boiska jest dwóch znaczy, wolnych Nie mamy piłkarza, który piłkarzy, umie przerzucić piłkę 40 metrów. Który, no, znaczy, może by umiał. Właśnie. Ile razy, razy było tak, że stał sam Obraniak, sam Piszczek, albo y, sam Dobra. I stał z rozłożonymi rękami. No to, to jest jakby podstawa, tak? Znaczy, gramy podstawa jedną stroną, ściągamy na tą stronę drużynę przeciwną, przerzucamy piłkę na drugą stronę. To jest taki, taki jeden wszyscy, z wszyscy, wszyscy to grają. No tak, tak, Rzeczy, które, które się w piłce robi. A tutaj brak decyzji, brak strzałów z daleka, gdzie naprawdę kilka razy była pozycja taka, że aż się prosiło, nadal był oddawanie piłki. Biorąc pod uwagę, że mecz z Francją odbywał się przy tak zwanym, że zacytuję ym, klasyka, padającym deszczu, tym bardziej, o, tak, no ale jak się ma pozycję to trzeba strzelać, no to, to już nie ma co no, Mówi się, Karasoto nie jest bramka, Zobaczmy który łapie rzędy, że... każdy strzał no, to Zresztą, zresztą to było widać, też. jak przystrzelenie Maddowskiego jeszcze, jeszcze jest jedna sprawa, który strzał, że w środku bramki. właściwie nie było przez cały mecz próby, no. próby no. naszego piłkarza podjęcia próby minięcia przeciwnika z wodem no, wygrania podjęcia Dwa dryblingi wygrane No i przegrał wszystkie Przegrał i przestał Obraniak wygrał dwa dryblingi i to było wszystko nie, mając zawodnika ja jako... przeciw siebie. W momencie, kiedy Francuzi bronią tak gęsto, tak blisko, w momencie, kiedy jedyną możliwością stworzenia przewagi liczebnej pod polem karnym przeciwnika jest, albo oddanie strzału i pójście na dobitkę, bo, bo już jest czarna rozpacz, albo wygranie dribblingu, jakiegokolwiek, w bocznym sektorze, naprzeciwko, cokolwiek, trzeba przynajmniej spróbować to dźwignąć. No nie, no, ale wiesz, walka, walka z Sanią na przykład, jeżeli chodzi <śmiech> no nie, o dribbling, nie ma ale, sensu. Nie, no nie, ale, w przypadku polskiego, polskiego no ale to wiesz, to, wiesz, to trzeba to, spróbować to, to, zagrać to, podaniem, no ale nie możesz mieć w głowie, że naprzeciwko ciebie stoi Sania, Abidal albo, albo ktoś inny, bo każda drużyna w, w momencie, na, kiedy Polacy wychodzą na Euro każda drużyna ma no dobrze, lepszych bocznych no obrońców niż mamy my napastników. W momencie, w którym próbujesz raz, drugi i nie wychodzi, to ale trzeba zmienić. Próbora, ten, to próbuj piąty i dziesiąty. Za no, dziesiątym razem ci wyjdzie. jak no dziesięć no razy stracisz piłkę, to ci trener wyrzuci z Ale nieprawda. Czy Messi, czy Cristiano Ronaldo czy inni zawodnicy, nie wiem, Dinata, ale Alexis Sanchez w, w Udinese są sadzani na ławkę za trzy przegrane Nie. przegrane Pan po, i porównuj dalej tych piłkarzy do naszych Nie, no, a, no, a, a no, czym gorszy jest Lewandowski od, od Di piszczek, piszczek, piszczek został uznany najlepszym obrońcą Bundesligi. ja w meczach Borussii widziałem go trylion razy siedem asyst w sezonie. Yy, mijającego nie jednego, a dwóch, trzech piłkarzy przeciwnika. Wcale nie, no nie ale... gorszych, od, o, no, nie, no może gorszych od, od obrońców francuskich akurat, ale Bundesliga no nie jak grają. Jak sobie, jak sobie spojrzysz, kogo miał naprzeciwko. Ale Bundesliga nie grają nie ludzie. można myśleć, kogo masz naprzeciwko. Ale Ernest, jest no taka sytuacja, że no Boxer nigdy no, na ring nie no dobrze, no, by dobrać, bo... Poza tym Borussi, Borussi masz dużo lepiej zabezpieczone tyły, niż w w polskiej reprezentacji, L... też musisz na to zwracać to uwagę. Jest, ale to jest prosta sprawa. Masz piłkę, masz przed sobą obrońcę i masz obok siebie, w środku pola karnego, obstawionego podwójnie, potrójnie Lewandowskiego, który w dodatku przed meczem mu wyjęli baterię. Co robisz w tym momencie? Próbujesz po prostu minąć dobra, tego obrońca. dobra, to jest obronce. jedna sytuacja. No. Ale nie, ale Trzymajmy problem... się nie jedna sytuacja, tylko problem polega na tym, że w tym meczu Polacy nie, pr... nie próbowali tego robić, bo w takiej sytuacji grali na bezpieczeństwo, czyli taki piszczek zamiast w tym momencie mijać, że on mimo co, wszystko podawał, się, podawał. Podawał do tyłu, podawał, podawał gdzieś tam do, do Jerzejewskiego, czy do Dudki, no, do środka. Był, było widać strach wśród tych zawodników. No, to, no, to, to, jest to jest błąd. To, co było siłą tej reprezentacji, Obawiam się, że to nie jest... był strach, strach przed Francuzami, tylko, tylko przed trenerem, trenerem. Smuda. Też, też mam takie wrażenie, bo to co, to, co Smuda próbował y, forsować w pierwszych meczach reprezentacji, kiedy doprowadził do kilku niezłych występów przeciwko Australii, Stanom Zjednoczonym czy Wybrzeżu Kości Słoniowej, próbował brać odpowiedzialność za błędy zawodników na siebie. A on chyba zdał sobie sprawę z tego, że presja mediów, to raz, i, i ciśnienie w narodzie jest ogromne, a dwa... Ja zrozumiał, właśnie, że nie w narodzie, a w mediach. Z, w a dwa zrozumiał, że obrońcy, których ma, czyli ci, te, których stawia w środku, yy, czyli Jodłowiec, Wojtkowiak, to nie są obrońcy, czy defensywni pomocnicy nawet, to nie są ludzie, którzy wyczyszczą to, co powinni wyczyścić wtedy, kiedy pójdzie kontrakcja. No właśnie, tym Ale no tak grająca też... drużyna może przegrać mecz z Austrią, Bośnią, kimkolwiek. Dlatego, że jeżeli będzie grała na Libii, nie będzie brała, jeszcze będąc gospodarzem imprezy, będzie grała na Libii w każdym meczu, to te mecze będą takie, jak mecz z Francją. Przyzwoite, ale nie zakończone żadnym golem. Nie Dlatego, że po to, żeby strzelić Lecce, golem, bo ja, trzeba ja coś zrobić. Chodzi, chodzi generalnie o to, że w momencie, kiedy, kiedy niektórzy zawodnicy, to, co, to, o czym ja mówiłem od początku, czy że właków czy Boruc w szatni, czy tam generalnie na zgrupowaniach, też nie widzimy wszystkiego, nie wiemy jak jest, ale jeżeli... Yy, Stawiają się trenerowi, to ich nie ma. Małecki nawet nie próbował się postawić trenerowi, nie został powołany. Potrzebuje, trener potrzebuje, potrzebuje Wasileskiego w tej reprezentacji, bo Wasileski to jest dużo lepszy piłkarz niż Wawrzyniak. I to jest widać, że Wawrzyniak potrafi zagrać 30-40 minut. Wasilewski to jest prawa obrona jednak bardziej. No. No dobra, no prawa, no to bym. Ona no dobrze, ale, ale, zamiast, ale czy to. Bo co cały czas mówimy o tym, że, że, że Smuda zbyt twardą ręką rządzi reprezentacją? Tak, tak że to o to wrażenie... chodzi. Znaczy wiesz, to nawet czy nie chodzi o twardą rękę. Ja bym tego nie określił twardą ręką. Ja mam wrażenie, że Smuda nie wytrzymuje presji. I przerzucają na piłkarzy. Dokładnie. Że y, w tak ja mocno, go poniekąd rozumiem. Tak mocno na nim sied siedzą media i czasami w tak durny sposób, co obserwowaliśmy. Y, w meczu z Argentyną tak, na przykład. Ja uważam za absolutny skandal. Y, że, że później mimo wszystko to się, gdzieś, tak, to się gdzieś odkłada i on, będąc ciągle w stresie, jak my wiemy, wiemy, wiemy, że on bardzo przeżywa I te duchy. On, on ma tak naprawdę przestraną robotę, bo tak. to jest tak, jak I rozmawialiśmy no na tak, ekranie. to presję na zawodniku. No, no, tego się coś, można spodziewać. Ten reprezentacji nie, okay. to jest. No dobra, ale to jest to, co rozmawialiśmy parę podcastów temu, jeżeli. Podpisujemy z nim umowę, zawieramy z nim umowę na zasadzie takiej, znaczy w sensie PZPN, że jest to trener, który, którego chcieli wszyscy kibice. Bo w momencie, kiedy dochodziło do wyboru trenera reprezentacji, wszyscy kibice chcieli Franciszka no, Smutny. No, ale w zdecydowanej swojej większości. Aha, decydowanej. I PZPN mówi i, i daje mu, to jest trener do Euro 2012. Zostawiamy mu wolną rękę do 2012 roku. I kiedy od. Już pół roku, albo nawet i częściej zaczyna się tak naprawdę nieustanna nagonka na niego, że lepiej by było, żeby wygrywał durne mecze z durnymi reprezentacjami, zamiast przegrywać z dobrymi reprezentacjami i wymaga się od niego wyniku jeszcze przed euro, no to można zrozumieć, że człowiek uszczają nerwę. No. No, lepiej, żeby wygrywał mecze nawet z tymi dobrymi reprezentacjami, ale że ma wygrywać. I tłumaczenie w tym momencie takie, że on buduje drużynę i że musi testować z dobrymi zespołami pewne założenia taktyczne, bardziej niż koncentrować się na wyniku, do nikogo nie trafia no właśnie, a powinno no bo masz do czynienia niby ja, ja że... z a ja patrząc Słuchajcie, na mecz ja się... Polska-Francja uważam, że to był jeden z najlepszych meczy na mecz się... mecz polskiej reprezentacji, jaki ostatnio oglądałem nie biorąc pod uwagę klasę przeciwnika biorąc pod uwagę klasę przeciwnika i z tym, z że uważam, że to był bardzo dobry mecz wszystko ok, tylko naprawdę oni muszą poczuć więcej luzu, bo jeżeli oni w meczu towarzyskim z Francją przy 15 tysiącach ludzi są spięci jak wyjdą na mecz otwarcia, na stadionie narodowym, to, to jest, jest pomysł. Zastajają po się centralnie. Nie no, oczywiście, to, przypomnij że, sobie, jak bo, robiliśmy... Bo smuda przed tym meczem w szatni, to podejrzewam, nie wiem, robiliśmy podcast. Ro roz rozsypie się tak. po prostu. Czy robiliśmy podcast o Euro, czy nie pamiętam, czy my robiliśmy jakąś audycję na ten temat i ja miałem... Tak, chyba nie, na Euro jeszcze nie robiliśmy podcastu. na które Euro? Poprzednie. W, w, no w nie w, w nie, na pracę, nie. nie robić. Na robiliśmy. Robiliśmy. To można sobie w archiwach znaleźć to co, to, co ja powiedziałem. Dwóch najlepszych polskich piłkarzy na tym turnieju. Roger i Boruc. Dlaczego? Głowa. To, że oni... Jeden, jeden jest brazylijczykiem i w ogóle jest obcięty od komentarzy polskiej prasy, a drugi te komentarze ma a po prostu tym brazy... głęboko w dupie. Zatem brazylijczycy z zasady mają tak trochę w Tak, że, że mają w nosie i potrafią, potrafią zagrać I niekonwencjonalnie, wyuzowani. potrafią tak. Potrafią, tylko tych dwóch ludzi uniosło tak naprawdę ciężar gry na turnieju, a reszta, reszta kompletnie z, została zjedzona, mogła mogli Ale To jest problem, to jest niestety problem tak naprawdę w większości polskiej reprezentacji. No. No, tak to jest, no, i siatkarze to pokazują i, i, i pokazują to siatkarki i koczykarze i generalnie rzecz biorąc mamy problem, czasami. tak, i nawet ręczni właśnie mamy problem, problem z psychiką w sportach zbiorowych, zbiorowych, znaczy drużynowych, no to jest, to jest tak zbiorowy. Znaczy, sport sport, sport, sport <laughs> zbiorowy jest narzekanie <laughs> w Polsce. <laughs> Ta, sport y, nie, no, no. zbiorowy. wiesz, bo to jest, też pro, to, to, to jest też inny problem. W momencie, kiedy drużyna ma lidera, albo najlepiej dwóch, to wtedy jest jej dużo łatwiej, jeżeli jest zawodnik ponadprzeciętny. W tej chwili taki, takiego piłkarza w polskiej reprezentacji nie ma. Jak się tylko jakiś wystawi to, głowę ponad, ponad to, to, to, jest, to ta głowa spada. Tak. W momencie, kiedy byli tacy zawodnicy w reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych, to ta drużyna osiągała sukcesy. W momencie, kiedy takiego lidera zabrakło, bo na przykład Jurasik nie był w formie, albo na przykład zabrakło z powodu kaczyka kontuzji było kaczyka, bo, bo nie było, albo Karol Bielecki, wiadomo, jaką miał sytuację z okiem. Tych trzech liderów po, po kolei zaczęło brakować i drużyna popadła w taką y, solidną, ale no Tak, przedsięwzięłość. Tam, tam wszystko też przez, przez jakiś czas w takich trudnych sytuacjach liderem był Wenta. No właśnie, no i, ty, I tym ty się różni już nie Wenta. Jest, w ale widzisz, ale Wenta też już nie jest. Właśnie ale cały to, problem... No, znaczy, ja Zobaczysz zaraz, Zobaczysz zaraz, zaraz. Ja, ja bym dał mu czas. Tak, pół tak, dał mu czas. Ostatnie pół roku pokazuje to, że, że spadł też charyzmat Wenty. Znaczy, wiesz, I nie możesz i oceniać i sukcesów spal... wyników reprezentacji Polski przez pryzmat osiągnięć wiwek. Kiedy... No, przez, przez pryzmat reprezentacji Polski też oceniam. No, no, no, awansowali do euro właśnie, właśnie. teraz. No dobrze, awansowali do euro. No, ostatni występ na mistrzostwach świata no, no, no, wszyscy że no, no, no, no, no, rozmawiamy o no, i reprezentacji. no, no, no, Tak. no, no, o no, bo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, teraz no, dobra, a. Teraz mamy losowanie grup na Euro i będ, będ, to będzie bardzo ciekawy turniej i on naprawdę pokaże, pokaże siłę Wenty jako, jako trenera w tej chwili. Bo to, że on... Pro, znaczy to będzie ten, dla niego test. No. i no, to dość, poważne. Znaczy, dość poważny. Tu walczy o awans przede wszystkim na igrzyska. a nie o no tak, tak. że tak. Jeśli Wenta na no igrzyska nie awansuje, to z dużym żalem... A ale się wszyscy, pożegnają. Ale tak. będzie, znaczy, no tak, pożegnają, chociaż to, to, to, to nie będzie dobre rozwiązanie, bo nie wiem, czy jest lepszy trener w tej chwili, który wyciśnie to Mało to, tego, nie kogoś, wiem czy jest lepszy trener po w Polsce, będący Polakiem, jeżeli chodzi o futbol, trener lepszy niż Smuda, bo y, pomysł jego na grę przeciwko Francji, y, też rozmawialiśmy o tym w samochodzie po meczu, gdyby odrobił lekcję z gry Borussi Dortmund, Smuda, czego moim zdaniem ewidentnie nie zrobił, to, y, to byłby w stanie ugrać kilka akcji z przodu zdecydowanie lepszych w momencie kiedy akcja strzelająca Piszczka byłaby wspomagana zejściem jednego z zawodników do środka, w ta, w tak jak to robi GC czy e, Grosskreutz. E, tak, tak, bo u nas wyraźnie brakowało ludzi w polu karnym. Polu, tak, tak. polu karnym. Był jeden, jeden Lewandowski, Lewandowski cztery jeden obrony wersetka wersetka. Wersetka. A, a normalnie Piszczek wchodzący znaczy, ja do się nie zgodzić, ma, ma w Dortmundzie trzech zawodników, którym może zagrać piłkę. Ja chciałem powiedzieć, że w tym meczu nie było Lewandowskiego. Lewandowskiego. Ale wiesz, no, to ale, ale też jest, ale, to zobacz, jest tak, że oddał, on był oddał trzy najgroźniejsze strzały? Mimo tego, że ja się zgadzam z Przemkiem, że Lewandowskiego w tym meczu nie było. On miał więcej strat niż... To są naczynia sprzężone, mając ale, o, ciągle dwóch obrońców na plecach on był i sam. żadnego wsparcia. Tak, no, on był cały czas Ale w, sam. W, momencie, w momencie, kiedy on jest sam na 11 metrze i ma dwóch środkowych obrońców większych od siebie, silniejszych, bardziej doświadczonych, yy, i nikt nie wchodzi w przestrzeń pomiędzy środkowym obrońcą, a obrońcą kryjącym piszczka, yy, czy to jest yy, tam Sania, czy to, czy to jest Abidal, bo też się zmieniali czasami stronami. W momencie, kiedy nie może zagrać piszczek krótkiej piłki na 16 metr na wchodzącego zawodnika który mógłby być, nie wiem, Mierzejewski, Błaszczykowski. Obrania. Obrania. obrania czy no defensywni też no powinni tak, wchodzić. Też powinni właśnie, murawskiego to Smuda przywiązał na własnej połowie. Tak, bo... tak samo jak Dudkę. Dwóch defensywnych, dwóch defensywnych w ogóle nie brało żadnego udziału w akcjach yy, granych do przodu. Zawodnik, który jest na skrzydle i ma naprawdę ograniczony poziom manewru, bo on długą piłkę to on zawsze może spróbować dorzucić. Ale jak dorzuca ją na jednego Lewandowskiego, który przegrywa każdy pojedynek główkowy z środkowymi obrońcami, no to wiadomo, że nic z tego nie będzie. Mało tego, tej akcji nikt nie zamyka w momencie, kiedy wrzutka jest niecelna nie ciele, i za długa, no to... a do tego nie ma żadnej możliwości zagrania krótkiej piłki na siódmy, ósmy, dziesiąty, metrów, tu gdzie ktoś wchodzi znaczy, jest... po ostrym kącie. Bardziej, że I tam, tu... tam Francuzi ca... też mieli dziurę. Owszem, tam przed owszem. polem karnym nie było nikogo. nikogo. Nie było ani Francuza, Zgadza ani Polaka. Się. Zgadza się. I w momencie, kiedy, w momencie, kiedy to, co Ernest słusznie zauważył, że cała konstrukcja akcji, yy, przesunięcia akcji, nawet wykorzystaniem wykorzystaniu pięciu, sześciu podań czasami z naszej połowy pod pole karne przeciwnika, cały potencjał tej akcji kończy się w momencie, kiedy nie ma jak dograć ostatniej piłki. Ostatniej, przedostatniej, nie wiem, jakiegoś kluczowego no tak, podania. Jak tak Ja bym tu wrócił do, do, jakby do podstawowego założenia, że to jest tak, że mam wrażenie, że ci piłkarze się boją po prostu, bo kazał Smuda podejrzewa Murawskiemu i Dudce zabezpieczać tyły tak. i oni się boją pójść do przodu, zaryzykować, nie zdążyć wrócić i dostać tylko Oczywiście, znaczy, to też to też wynika z znaczy, ja mogę to zrozumieć. Ten strach też wynika stąd, że mamy dwóch środkowych obrońców tak jak mamy. Nie można, ale u nas nie można sześciu ludzi cały mecz. Nie o nauczymy się niczego grając z, nawet z Francją, yy, bojąc się z nimi grać. No, bo to nie ma sensu. To co słusznie Marcin zauważył, jest tak, że dwóch defensywnych pomocników w ustawieniu takim jak gra reprezentacja Polski jest po to, żeby jeden z nich Asekurował bocznego obrońcę, który angażuje się w akcję ofensywną, czy to jest piszczek, którego praktycznie z przodu nie było, czy to jest wawrzyniak, który w ogóle do przodu biegać nie potrafi. I w tym momencie dwóch zachowawczo grających bocznych obrońców jest dodatkowo asekurowanych przez dwóch zachowawczo stojących na ich wysokości w środku pola defensywnych pomocników, a za ich plecami jest dwóch środkowych obrońców. Więc mamy sześciu niezaangażowanych zawodników w akcji no ofensywne, no tak, no a do tego przydać, no. stojącego i marnującego czas w polu karnym doskonale obstawionego Lewandowskiego, czy też jest siódmy piłkarz bez, be, be, bez gry. Ósmym jest bramkarz. Zostaje trzech, zostaje, ludzi. zostaje trzech najlepszych zawodników w tym meczu, czyli Obraniak, Mierzejewski i Błaszczykowski, którzy bywali przy piłce w akcjach ofensywnych. I najwięcej z tego ugrał Mierzejewski który oddawał jakieś strzały i dogrywał jakieś piłki i najwięcej z tego ugrał obraniek, który wygrał dwa driblingi, ale też nie miał miejsca, dlatego że to, to że nie wchodzili mu Wiecie, zawodnicy my, w bocznych sektorach jak boiska... Jak my już zaczynamy sukces mierzyć w ilości wygranych driblingów, to, to już nie jest dobrze, to właśnie o to chodzi. No właśnie to chodzi, że, że, że wiesz, wszystko wygląda, wszystko z pozoru wygląda dobrze, bo drużyna się dobrze przesuwa, dobrze się asekuruje, dobrze broni, bo bronili, nie można nic zarzucić obrońcom w tym meczu, oprócz tego, że pory po rykoszecie po no, no to przypadek, no to, to przypadek, ale a może, pasie, może każdy właśnie, właśnie mówił, tak, że To jest duży w... plus tego meczu, że tak naprawdę ale po w raz momencie, pierwszy kiedy nie bram... dopuszczaliśmy Francuzów tak. do jakiejś absolutnie podobnej sytuacji. Jeżeli no to jest, to jest sześciu ludzi broniących plus bramkarz, no to jeżeli zagraliby źle, to ja już w ogóle to, to... Nie, nie. no wiesz, no, zdarzało, zdarzało się tak. Zdarzało no się. Tak, ja sobie ja tak, ja no. się zdarzało, ale jest siedmiu ludzi Więc broni, czterech odpowiada ogromny, za akcję. to jest ogromny postęp. Ja Musi być jakaś równowaga w tym. Albo pół drużyny, jeżeli walczymy o wynik, albo te pół drużyny broni, pół drużyny atakuje albo stawiamy wszystko na jedną kartę i idziemy wszyscy do przodu, bo chcemy coś wygrać, no, a nie możemy bronić się całą drużyną na swoim boisku w meczu towarzyskim, bo tak to momentalnie wyglądało. Zgadzam się z Tobą jeszcze raz, że przesunięcie akcji i konstrukcja na 40 metrach środkowego sektora boiska wyglądała bardzo przyzwoicie. No dobrze, no ale nie było, nie może, było, może to nie też było. tak być, że w tym meczu ćwiczymy taką, a nie inną grę może tak i być. potem to jest jako, jako, tak jako być, element, element pewnego rozwoju, że w następnym meczu spróbujemy czegoś nowego. Oczywiście, że tak może być. Jak ja, ja nadal... ja obserwuję mecze, reprezentacji polskiej. Mam wrażenie, że tak jest ze Smudą. Że tak jest, on mimo tylko wszystko, że, nadal... że układa każdą grę po kolei w każdej strefie boiska. To się zgadza. Pojawienie Natomiast... się teraz Tomasza Frankowskiego w tym momencie jako trenera napastników uważam, że to pokazuje, że po tych staraniach ułożenia gry z tyłu idzie czas na ułożenie Cieszo. gry do przodu. No. Ja niestety... na, nadal uważam, że z Frankowskiego był wiel... większy pożytek, jakby go no, powołał jako brał, piłkarza tak. jednak znaczy, ja i na ostatnie 15 minut ja nie, na przykład. Niestety po zmianach, jakie przeprowadził Smuda w meczu z Francją, odniosłem wrażenie, że graliśmy o wynik, bo Broszka, znaczy, za Lewandowskiego co? powinien wpuścić moim zdaniem zdecydowanie wcześniej. Dlatego, nie, a, do mnie, a do mnie trafia to, co on powiedział na, na konferencji, że chciał jak najdłużej grać tym składem. No to też, tą do, te, te, też to do bo, mnie bo, bo, wiesz, no, bo. No tak, ale... No, rozum, ja wiem, rozumiem, że... że potrzebują minut zawodnicy do tego, żeby grać razem jak najwięcej, natomiast to jak groźny w polu karnym był Brożek w meczu z Argentyną w porównaniu z tym jak groźny był Lewandowski pokazuje, że Brożek wcale w obecnej dyspozycji nie jest gorszym od Lewandowskiego napastnikiem. Do tego dodam, że zawodnicy i Dortmund wszyscy trzej wyglądają na przemęczonych i im zdecydowanie potrzeba wakacji, oni mieli ciężki, długi... I też obciążający psychicznie sezon i im wcale dobrze takie zgrupowanie, gdzie przychodzą dodatkowe obciążenia, yy, wcale nie, niekoniecznie robi dobrze. Dobra, jak patrzę na, na to, jak się zachowuje trener klopa, trener smuda, to też jest tak, dla nich prakłość. musi być przeskok duży. Tak, to jest. No, nie, nie brakuje dwóch rzeczy. To, to ja się, jeśli nawet, to, było, to, to są mecze towarzyskie, oni tam coś sobie próbują i, i, i to ma mieć bardziej długofalowy skutek, nadal brakuje luzu i bardzo brakuje kogokolwiek na boisku. Będzie mógł krzyknąć i kopnąć w tyłek, i powiedzieć, panowie, gramy, tak? Do tego mam niestety... Na boisku jest cisza. Tam nikt do ma... nikogo nie mówi, nikt nie, nie pokrzykuje na Ale siebie. Ale no tak? jest na Bramce. Potrzebuje, jest mam... ktoś, wiesz, na boisku. Nie, mam, wrażenie, nie w mam wrażenie, że przez obcięcie kilku zawodników charyzmatycznych, walecznych i trochę bandytów boiskowych. Jest efekt taki, że Lewandowski w meczu z Argentyną zderza się głowami z zawodnikiem drużyny argentyńskiej i przy Lewandowskim jest czterech y, od razu Argentyńczyków i nie ma ani jednego Polaka, który by tam stanął, szarpnął, odciągnął za koszulkę kogoś. Jest sytuacja, w której Abidal dusi Obraniaka. Tak, natychmiast jest tam Evra i natychmiast jest tam jeszcze jeden Francuz, a Obraniak y, jest sam. I yy, to jak ktoś grał w jakąś grę drużynową, to wie, że albo drużyna jest razem na boisku i razem w szatni, i potrzebuje kogoś takiego, kto w tym momencie nie wiem nawet kosztem żółtej kartki. A tu Lewandowski dostaje żółtą kartkę i Obraniak dostaje żółtą kartkę. No I nie ma kapitana, tak. przy całym szacunku dla Błaszczykowskiego, którego uważam za świetnego piłkarza, ale kapitan w takiej sytuacji musi tam być. Tak, musi tak, tam tak. być, szczególnie, że zna język. Sędzia był Niemcem jednego meczu, drugiego meczu sędzia był Holendrem. Z no, każdym albo... z nich po niemiecku się jest w stanie dogadać, wytłumaczyć sytuację i spowodować, że tej kartki dla zawodnika twojej drużyny nie ma. A znaczy, Błaszczykowski wiesz. w tej sytuacji był 20 metrów od akcji. Kap kapitan kapitanem, ale jeszcze może być taki piłkarz jak, nie wiem, jak jakiś gatuzo, który tak. podbiega i robi porządek, tak? I, i wiadomo, tak, że gwiazda gwiazda, gwiazda yy, drużyny ma, jak no, to co kiedyś no tak. mówiliśmy, że każdy ten, każdy kaka musi mieć swojego gatuzo No i wtedy no, jest równowaga w drużynie I wtedy, zresztą nie przypadkiem W NHL każda drużyna ma zabijakę To nie, to nie chodzi o to, żeby oni się lali Na, na lodowisku, tylko chodzi o można, to, żeby Gwiazda była nietykalna Można Piotra Świerczeskiego lubić albo nie lubić Ale był jedynym polskim piłkarzem, którego na konferencji Przedmeczowej wymienił Laurent Blanc Powiedział, że jedynym polskim piłkarzem, którego tak naprawdę Dobrze pamięta, to był Piotrek Świerczewski Nie pamięta go za piękne akcje i, i, I świetne gole, tylko pamięta go za Boiskowy charakter Sierczewski no był kapitanem Olympic Marsylia przez jakiś czas. No, to, to... no w Bastii też raczej Ogonów nie grał, także no, do tego obywatelstwo francuskie po paru latach grania. No, pytanie jest też, jak tą reprezentację może wzmocnić, mogą wzmocnić zawodnicy, których brakowało ze względu na kontuzję, czyli Jeleń, y czyli Benisz, czyli, y czyli Peszko. To wszyscy mogą wzmocnić piłkarsko, żaden mam wrażenie mentalnie, a tutaj największe no, brak, braki są. No, też, no, tak. no ale wiesz, jak piłkarsko się będą czuli pewniej, to też i oni. To, to, też, też, to, to też jest tak, że oni się będą czuli też, też, też lepiej. Mentalnie no, no? Małecki. <śmiech> Nie wolę, mentalnie mentalnie, lą, tak, mentalnie Małecki, tylko mentalnie, tylko mentalnie małecki, Boruc, Tak, tak. Tylko, e... że ja z Małeckim się boję małecki, Małeckiego stać na to, żeby zrobić głupotę w meczu. No, tak, to, to prawda. No, to jest, wiesz, to a, to jest, tak... jest, a, a to jest tak, że jak idziesz na mecz... No też jest taki zawodnik. To jest za bomba Ale wiesz, no chodzi o to, że wiesz, no Małeckiego stać na to, żeby zrobił głupotę w dziesiąte minucie. No. I tak, to jest... Prawda jest taka, że jeżeli mamy powołać na ten turniej 23 piłkarzy, to jeżeli nie weźmie się takich piłkarzy jak Małecki... Nie, no ja, myślę, bo my mamy, ja uważam, bo my mamy, że, tak ja że Małecki no się wziąć. 14 piłkarzy w tej chwili. Bo to co... We, to, co no, no Klich poszedł do Wolfsburga, tam zaraz dostanie od Magata ciężkie, ciężkie treningi i nie wiadomo, co będzie z rozwojem jego no, kariery. Albo się przebije, albo nie. nie przebije, to, to rewelacja, tak. a jak nie, to utknie na ławce tak. na rok. Na, na pewno Brożek to jest dwunasty piłkarz w tej chwili, tak? Czy trzynastym jest rezerwowy bramkarz, czternastym kolejny rezerwowy bramkarz, ale jak mamy szukać jakichś tam wzmocnień z ławki wchodzących, no to ja tu wielkich, wielkich nazwisk nie widzę. A jeszcze jest 9 miejsc do zagospodarowania na, na turniej, także jeżeli nie znajdą tak, się... Wiesz. Z drugiej strony, patrząc na naszą drużynę tak y, obiektywnie, no to dawno nie było tak dobrze, jeśli chodzi o może teorię, tak? Mamy trzech piłkarzy, którzy zdobyli mistrzostwo Bundesligi i nie, mistrza, mistrza nie, siedąc, nie siedząc na ławce, tylko grając. Mistrza Francji, mistrza Francji który grał może okay. nie za dużo, ale miał wkład taki widoczny, i tak w mistrzostwo, mistrzostwo, i w, w, w Kuchar. Tak. Mamy bramkarza, który jest w najlepszym, jednym z najlepszych <coughs> klubów na świecie, w najlepszej lidze i też w nim gra. To jest pół drużyny już tak No naprawdę. mamy mocnego rezerwowego napastnika w drużynie walczącej do końca o mistrzostwo Turcji. Tak, tak. No. Mamy... Cały czas jest jeleń. Cały no. czas jest jeleń, więc to tak teoretycznie... Dudka, Dudka też nie był zawodnikiem w Okser nie grającym strzelił więcej goli niż jeleń w tym sezonie. No tak, no ale Dudka jest taki... Znaczy to jest, moc, to jest bardzo przyzwoity to defensywny tak, pomoc. No, no, niestety ma bardzo mało walor, za mało walczą dla mnie ofensywny. Tak, ale nie, jeżeli przy nim ma grać tak grający murawski, to mamy dwóch identycznych piłkarzy no, no, grających no, no, obok siebie. Sensu. Tak samo, jeżeli tak samo jest.. Yy, tak samo jest z parą stoperów. Jeżeli obok jodłowca gra Wojtkowiak, to są, to jak mówi Arigosaki, jeżeli postawisz obok siebie dwóch tak samo grających obrońców, to znaczy, że masz jednego zawodnika. I tak samo jest z defensywnymi pomocnikami. Jeżeli, jeżeli jeden z nich nie jest bardziej kreatywny, a drugi, a drugi nie jest bardziej defensywny, ja, nie asekuruje bocznych obrońców, no to też masz jednego zawodnika. Obcinasz sobie sam kolejne możliwości rozwoju akcji boiskowych, przez to, jakich zawodników wystawiasz. Nie, no, ale też jest prawda, że jeżeli chodzi o obronę, no Smuda nie ma tutaj jakiegoś Szczególnego wyboru. No no dlatego, no, dlatego, wiesz, dlatego jest walka o Platynosa. Dlatego pekunsa, dlatego, dlatego, dlatego, jest walka, jest dlatego, coś... dlatego ja koniecznie. Operkisa bym walczył, walczyłbym o to, żeby wracał Wasilewski do reprezentacji. To stawiałbym na, na, na powrót, też może grać na środku. Mimo wszystko stawiałbym na, środku, na powrót Głowackiego. I mimo, no, i, Głowackim jest ten problem, No i modliłbym się o zdrowego Benisza. No. Nigdy nie wiesz, czy Głowacki akurat na euro. Nie urwie no, Swojaka. Albo urwie sobie nogę wsiadając do samolotu, albo nie. Bo, no Jak pokazuje historia, nieustająco sobie urywa. Tak, tak, dlatego dlatego też wcale nie uważam, urwie, żeby na środku obrony lepszym, lepszym zawodnikiem od Żewłaka był Wojtkowiak. Nadal tak nie uważam. Tylko, że no wiadomo. Jeżeli, jeżeli nie jest mu trenerem po drodze, z wielu względów, no to, to jego powołanie jest pożegnane i powołania do kadry już, już nie dostanie. Interesuje mnie jedna rzecz. Czy w jakimś meczu towarzyskim wystąpi po to, żeby zostać reprezentantem naszego kraju, być w klubie tego reprezentanta jak oni się znam, honorowego czy tam Jurek Dudek, któremu brakuje jednego występu. Nie, nie, nie ma, ma 60. 59. No, <laughs> no, Umaj, Majewskiego nie zagrał 60 meczu nie, właśnie? Nie, to był 59, nie brakuje tak? mu jednego meczu. Ja myślę, że ja jemu, myślę, że z, z, jemu zagra, to się zagra, pożegnalny mecz akurat należy Ja myślę, że, jak zagra, że będzie jakieś pożegnanie. Jak nawet, się żegnał z karierą, to będzie, niech, będzie jakieś pożegnanie. Niech, nawet niech z Gruzją myślę. zagra. Kuś, zgrunczę, no, bo... 15 minut. <kly> nie, no, ja, myślę, ja, myślę, ja myślę, że tak czy inaczej, jeżeli Dudek będzie kończył karierę, no, to, to, to, to, to jakieś takie pożegnanie się powinno odbyć no no, to, to wiesz to to, to, to. to rzeczywiście nie może być mecz y, typu y, mecz z Włochami. Nie, no, bo tak, tutaj, no, tak, tutaj no to tutaj trzeba ćwiczyć w ramkarzy, którzy no będą właśnie. grali na euro. Niech to będzie mecz towarzyski. Nie, mecz niech z Gruzją niech, niech on im zagra nawet jedną połowę albo, albo nie wiem, 15 No to jak ma wrócić do Polski, to może będzie dużo. Już wrócił? Już wrócił? Już podpisał? No, no jeszcze nie podpisał, jeszcze nie wiadomo gdzie podpisze. Bo ofert ma podobno bardzo dużo. No nie dziwota. No podobno ta Villa się bardzo za, zapięła też. No, nie Słucham, do no? Polski, Apropo, a propos powrotu do Polski. Ale mieliśmy w Dudka i Kuszczaka <głos> <głos> bo jemu też złożyli ofertę tak. No Czyli chcą się, polskiego bramkarza. Tak, w ogóle się zaczyna też ciekawe okno transferowe, bo wiemy, jak, jak to tam. Neymar robi najwięcej szumu, bo wczoraj wczoraj agent taki znany, co to głównie kłapie mordą Bronzetti, powiedział, że już, już, już, jest że już w Realu za 40 milionów euro Neymar. Ja jestem ciekaw, co będzie z tym Neymarem, jak on ja przyjedzie też, do Europy. Ja też, no, znaczy, ja mam taki scenariusz czarny. Ja głowie. mam taki czarny, że to kluby. Taki. Jak ktoś ma 17 tak. lat i chodzi po burdelach ze skortą, ze złotymi kałasznikowami, to ja, to ja wiem, co on ma w głowie. W głowie. w głowie ma szybki powrót do ojczyzny. No, ale, może, ale może spotka na swojej drodze, drodze jakiegoś charyzmatycznego trenera, który mu wytłumaczy, że nie tędy e, droga weź, do filmu. No, Na przykład Quarezma spotkał na swojej drodze charyzmatycznego trenera Mourinho i zobacz gdzie jest Quarezma, a gdzie jest Murinio. Tak, no, no, tak no, to no, bywa. No. Ja nie mówię, że akurat Mourinho Zobac jest tym trenerem. Zobacz, no. zobacz Adriano spotkał charyzmatycznego trenera w Romie i zobacz gdzie gra Adriano. Ronaldinho spotkał kilku charyzmatycznych trenerów w Europie. I, I co robi? Ronaldo gruby, który zakończył właśnie karierę reprezentacyjną, najlepszy piłkarz świata, też był u paru charyzmatycznych trenerów. No ale no, karierę Ronaldo, to bym nie skreślał jako nieudanej. No, no nie, nie, no, znaczy i Ronaldinho kariery też nie uważał, że <śmiech> nie, nieudaną. <śmiech> <A, to, śmiech> ale, ale, ale, ale mimo wszystko, wiesz, ale tak, jaka by mogła być, gdyby.. gdyby gdyby miał lepiej w głowie. Była połowodach. bardzo słaba, tak. Mało złotych piłek, mało króla strzelców, tak. No. Taka propos tej charyzmy jeszcze, nie wiem, tak mi się może trochę bez, bez związku, bo dzisiaj w nocy, nie, wczoraj w nocy skończyło się NBA. Właśnie. Tak, tak. Finał NBA, który... Okazało się, że cały, cały świat licuje Maverickso. No tak, bo Miami to jak Real Madrid, tak trochę, tak, skup, skupowana drużyna. A no, poza tym okazało się, że... że jak się bardzo chce i się ma właśnie charyzmę taką, jak Nowicki. Ja myślę, ma... że to cały świat nie, nie, tyle, nie tyle im kibicował, co jemu. Nie, jemu. No, trochę wiesz, jemu i trochę przeciwko Miami. No też. ja tak, myślę, tak. że większość kibicowała przeciwko Miami. Znaczy, ja myślę, że Nowickiemu, bo wiem, jemu za, za te wszystkie sz... lata, które tam spędził. Tak. No, a ja jeszcze, napra... ja jeszcze bardzo kibicowałem Jasonowi Kidowi. Ja też uwielbiam On miał załatka. 38 lat, nigdy nie zdobył mistrzostwa i jest chyba drugim najstarszym koszykarzem który zdobywa mistrzostwo grając w pierwszej piątce NBA. Także to mu, się, to mu się należało. Natomiast ja chciałem tylko powiedzieć o tym, że nie wiem, czy widzieliście szósty mecz, ten, który decydował o zwycięstwie Mavericks, bo tam się stała rzecz jak dla mnie niewiarygodna, bo ja to NBA oglądam już od ładnych no, kilkunastu, kilkunastu lat. lat tak. Od I hej, hej to NBA. Tak, tak. I wszyscy pamiętamy te końcówki meczów, gdzie ostatnie dwie minuty potrafiły się wleć przez pół godziny, bo były czasy, bo były faule, bo były rzuty osobiste hmm. i niezależnie od tego jaka tam była strata, trenerzy próbowali jeszcze coś zrobić. Hit odpuścili dwie minuty przed końcem, mając sześć punktów straty, 7. No tak, to rzeczywiście. To, to, niewiarygodne. Było, to było niewiarygodne. Trener zgubił mając, się zupełnie. Mając takich zawodników na ławce, yy, nie na, nie na, ławce, na, ławce parkiecie, na parkiecie. Le, Lebrona, który sam potrafi odrobić 6 punktów w minutę. No Lebrona miał, dzień. Fakt, że, dzień, miał no. słaby dzień akurat. Yy, no, całe, słabe finały tak, miał, całe. Całe, słabe finały. No ale to, no, to no, próbuje się. tak. A oni nawet, no, To było podobnie jak polska drużyna. Oni nawet nie próbowali po no tak, prostu się... odpuścili, tym bardziej, że to jest finał, ostatni mecz, który już im skreśla no, cały sezon. To jest to, o czym też rozmawialiśmy kilka podcastów temu, że drużyna, w której są gwiazdy, musi mieć Hornasków, Musi mieć Stocktonów, musi mieć... No akurat Stockton to gwiazda. E, mu, musi mieć Paxonów i, i no nie tak, wiem, tak, BJ Le Armstrongów. Lebron ma żeby... słabszy dzień, no. Boż też tak nie bardzo, to tam nie miał kto punktów zdobyć. No to, to się no wysypało. A tu okazuje się, że zawodnik, który w całej karierze w ostatnich kwartach w ogóle nie istniał, bo nie dorastał psychicznie i mentalnie do tego, żeby być liderem. Okazuje się, że w tej sytuacji on w, chyba w całych playoffach większość swoich punktów w zdobywał w czwartej kwarcie, a czasami seriami 10, 12, 14 punktów pod rząd w, w ostatniej kwarcie to były, to były jego punkty, które decydowały o zwycięstwach różnych e, Mavericks, także to, to też pokazuje, że można się rozwijać przez całą karierę e, i mentalnie i fizycznie, bo on fizycznie podobnie jak, jak się popatrzy, jak on przyjeżdżał do Stanów, jak przyjeżdżał Paul Gazol do Stanów, jak oni wyglądali jak wyglądają teraz, no to fizycznie to jest nie wiem, no, są no, trzy razy więcej. Przybyło. Tacy, tak. wie, więcej Niemca w Niemcu. <laughs> tak. Zdecydowanie. Czyli jak będzie wracał do Niemiec, to naród niemiecki będzie z niego dumny. Będzie. Tak. No już jest dumny. No całe, całe Niemcy. Całe w, Niemcy w, w, go, mówi się bur, już o Strasburgu, to wiesz. Tak, tak. Już się mówi, że to najwybitniejszy europejski gracz na tak. parkietach NBA. No nie. No, bądź, no to myślę, jest chyba... Ale to jest chyba w ogóle trzeci nieamerykanin, który został MVP finał. Tak, tak, coś tak, mi się tak to tak, tak. tak, że był Może Hakim było. Olażuan. Nie wiem, kto był drugi w tej chwili, kto mógł być. Olażuan nie był Niemcem. E, nie wiem nie, nie, nie poza Stanów. No tak, wiem, wiem. Nie, no, tak, że w na Niemca to nie wyglądało no, słabo, słabo, słabo, tak. No, swoją drogą, to też jest czysto germańskie nazwisko. Olażuan? Nie, Nowicki. <laughs> Nowicki, Nowicki. Darek, Darek Nowicki. Darek Nowicki, tak. A wracając... Nie, właściwie nie wracając, bo chciałem jeszcze coś o piłce ręcznej, bo tak oglądałem ostatnio te mecze naszych z Portugalią. No i takiego tkaczyka, jakby w Iwe był taki tkaczyk jak w tym meczu, to, bo o tym nie rozmawialiśmy, że Wisła Płock została mistrzem w sposób w ogóle zadziwiający. W, w Kielcach wszystkim szczęka opadła do ziemi i nadal się tam znajduje. Nie, no, no to jest straszające przeżycie. No, to jest... Nie wiem, o co poszło. Tak naprawdę to jest znaczy, przedziwna historia. Znaczy, no i przyszła, i przyszła czystka w drużynie. Nie no, musiała przyjść. No musiała przyjść, no bo nie można, nie można wygrywać całego sezonu w taki sposób, a potem w najważniejszym meczu sezonu przegry, przegrać. No, po tym zresztą, jak się Wisłę Płock łoiło raz za razem w czasie tego sezonu. No, no, nie można czegoś takiego zrobić. To jest... Tutaj ewidentnie coś było nie tak. No i znaczy No tu atuty sportowe, no to w ogóle nie, nie do porównania. No znaczy, pamiętajmy, że my też oceniamy potencjał Wisły Płock przez pryzmat zawodników polskich, których my, którzy są dużo słabsi tam. Wiwe to są sami Polacy praktycznie. No jest Zomba, którego już nie ma, nie, jest Zorman, Knudsen, jest też Zorman już który nie ma. zostanie. No, Knudsen, no to już rzeczywiście już koniec kariery dla niego. Myślimy też, że Jurasik to nie na darmo obniżył mu zarobki o połowę, tylko po to, żeby został jeszcze jeden sezon. Nie no, Jurasik miał fatalny sezon. Fatalny. Cały. cały, cały, cały, cały, cały. cały. Także, a tam jednak jest paru zawodników pochodzących, nie wiem, z Rosji. Ja tam nie, nie znam składu Wisły-Płock na pamięć, ale... Ale to są zawodnicy naprawdę. No ale wiesz, no ale jak, jak spojrzysz, przez, spojrzysz no. przez pryzmat pryzmat poprzednich pojedynków z Wisłą, no wiadomo było, że finał to finał, no ale no nie powinno dojść do takiej sytuacji. A tutaj po prostu no posypało się wiwe. posypało się biwe i zastanawiam się dlaczego. Czy to jest rzeczywiście kwestia zawodników, ale czy, czy, czy rzeczywiście to jest tak, że trener Wenta już troszeczkę nie nadąża. W sensie, w sensie nie nadąża takim, że nie jest już taką charyzmatyczną i nie potrafi tak pociągnąć zawodników, jak potrafił to zrobić kiedyś. No jeżeli zawodnicy, mówi się, że ci zawodnicy opieprzają się na treningach i, no, i teraz palują na mieście, na mieście i to, a, a raczej w domach. Tak. Raczej w domach i, i, i, i że to wszystko zaczyna tak wyglądać, Wiesz, no to jest tak, I, te tak, i, te że... gwiazdy, I te gwiazdy to mm, też, jest, to też wiesz, jest trochę tak, że. Wszystko w takiej sytuacji, na... która powoduje, że najsłabsi sportowo zawodnicy yy, tra tracą miejsce w kadrze i oni w kadrze Vive. I oni takich kontraktów jak mieli w Kielcach, to oni prędko nigdzie nie dostaną. Na ich miejsce przychodzą zawodnicy młodsi, mocniejsi, no bo y, dzomba z całym szacunkiem. No, ja miałem Dżomba. Dzomba. Miałem ogromną przyjemność patrzenia na rzuty karne w, w jego wykonaniu. Ale no, to są jedyne bramki, które zdobywał. No. Owszem, to, co wynosiła jego gra ze skrzydła. Y, no, w tej chwili przychodzą w tej chwili przychodzą nowi, nowi zawodnicy. Chciałbym na na, na, na, na pozycje już są kontraktowani. No i to. To też zawsze jest tak, że jak drużyna nie, nie ma przepływu krwi w zespole, jest stagnacja, jeżeli chodzi o kadrę. Czy to piłka nożna, czy to piłka ręczna, czy to koszykówka. Zobaczmy, w drużynie Mavericks to jedynym zawodnikiem, który został przez ostatnich sześciu sezonów, to był, to był Nowicki. No, jeszcze Terry. A, Terry, no dobra, Terry. A reszta to, są, to jest wymieniony cały skład. Trzeba po prostu odświeżać skład, bo inaczej drużyna popada w samo zachwyt, i pułapkę, no tak, tym dzięki bardziej... której na przykład Frank Reichardt przegrał wszystko, co, co mógł przegrać w momencie, kiedy miał teoretycznie najlepszy skład w historii. No Poza tym jest coś takiego, że jeżeli się wygrywa wszystkie mecze w sezonie, rzuca się tam po 40 goli, a raz chyba nawet 50 im się tak. udało, udało rzucić, no to trochę ta samo uwielbienie się wkrada i, no i mam wrażenie, że nie, no właśnie... jest jest ewidentnie ten problem, jest ewidentnie ten problem, że yy, jeżeli chodzi o, o o trudność meczy, no, to znaczy za łatwo to wszystko przychodzi, tak ta, przychodziło, ta się nie... przychodziło, na pewno przychodziło, tak. dla wielu już już nie przejdzie. Płock, Płock mimo wszystko musiał się więcej napłacić, żeby grać, więc oni grają na cały czas na takim, takim dużym się, spidzie i sporym Podc się, się pocił, ta. a mi wygrało a mi grało i wygrało sobie na, na lajcie, no. bo Wydawało im się, że... masz z tyłu głowy, że ale i tak to jest wygra. też co, coś, co rozmawialiśmy przy okazji Ligi Mistrzów to jest właśnie to, że w momencie, kiedy grasz na tak cały czas lajcie, a nagle przychodzą meczek, na którym trzeba się spiąć i trzeba zagrać od początku do końca Końca, to jest to, co zawsze Filip powtarzał. W momencie, w którym chociaż trochę odpuścisz, potem wrócić jest do tego najwyższego poziomu, jest strasznie ciężko i jest to, no to bardzo jest, trudno. To tego jest się to... nigdy nie powinno robić. Kasus, o którym rozmawialiśmy, drużyn ze Szkocji, jak Celtiku, Rosenborga kiedyś, tak. czy, czy w ogóle tych drużyn, które seryjnie zdobywają mistrzostwa swojego kraju, dość łatwo, no i potem przychodzi, przychodzi liga mistrzów. Czy kasus i... z Wisły. <laughs> To się okaże, bo, bo, ta Wisła, bo ta Wisła jest tak budowana, że ja będę, jak nie lubię tego zespołu za bardzo, jeżeli chodzi o, o rozgrywki ligowe, to ja zawsze trzymam kciuki za, za polskie drużyny w pucharach i kurczę... No, no myślę... Na razie pierwszy, pierwszy transferowy to taki według mnie dziwny, bo pozbywają się prawego obrońcy, który ma lat 22... A kupują innego, który ma lat 32, i to na pewno nie jest bardzo przyszłościowe. Znaczy, ruch. to jest ruch obliczony na jeden sezon, może tak, dwa? Tym bardziej, że ten Lamej podpisał właśnie na jeden sezon umowę. No nie wiem, zobaczymy. No no to tak, boję się, że. Jego zawsze. ostatnie dokonania nie były na szynie, Natomiast to, że Baszczyński wróci do Polski i pójdzie grać do Polonii Warszawa, to ja bym w życiu nie przypuszczał. A tak sobie jeszcze. Na Marcina Baszzyńskiego, który wcale stary nie jest z kolei popatrzę na koniec. No wróćmy do Polonii do tej całej afery, która tam się rozgrywa dotyczącej pensji dla zawodników, motywowania piłkarzy. Znaczy do, to, jest, to jest, jest normalna sytuacja po sezonie. Prezes Wojciechowski uznał, że należy mniej płacić mniej, mniej płacić tym, którzy. No, ta sama sytuacja ma miejsce w Wiwie zresztą, że no tak. ci, którzy się nie zgodzili na obcięcie zarobków nie będą mieli miejsca w składzie. Pierwszy był Jurasik jeżeli o to chodzi. Tutaj pierwszą ofiarą i najważniejszą jest najlepszy strzelec zespołu czyli Sobiech, który przyszedł Jak to się skończyło? Potem... Jeszcze się nie skończyło. Aha. Także To się, to się skończy Także albo Sobiech tak jak wszyscy pozostali zgodzi się na obcięcie zarobków albo nie zagra tak jak powiedział już Wojciechowski w Polonii już ani minuty. E... Lub kokosa rośnie. No albo go sprzeda, bo nas na sobie jecha. Myślę, że to znaczy, żebyśmy... Myślę, że taki sobiech w Legi Warszawa, to spokojnie by sobie przyjmę, chętnie go przyjmą. Żebyśmy mówili zgodnie, żeby, Żeby jakby, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy do końca nie śledził tej sytuacji, to nie jest tak, że on im obcina pensję, tylko zamraża. Im, zamraża im 20% ale obiecuję, że w momencie, kiedy zdobędą wicemistrzostwo kraju, to to im zwróci, a jeżeli wygrają, zostaną mistrzami kraju, to dostaną jakąś tam olbrzymią premię. No, Rodzaj takiej, nie wiem czy za mądrej, ale motywacji. Znaczy, zawodników. mówmy że zawodnicy Polonii, Warszawa nie mają najniższych kontraktów. No, I na przykład takie, co powyżej 100 tysięcy zarabiają, to jest masz. Ale masa. też powiedzmy, że na wyrost, że w momencie, jak nie ściągał, wiem, i, nie ściągał i Wojciechowski tak, to? to lekką ręką dawał Dawam, pieniądze zaburze, ludziom, którzy zaburze. na to nie zasługują, boże, zdecydowanie. Boże. I na przykład to, w jaki sposób zachował się Smolarek i yy, w jaki sposób zareagował na to, że był odsuwany od składu, sam Wojciechowski umiał przyznać, że, że druga część sezonu w wykonaniu Smolarka przekonała go do tego, że ten zawodnik powinien normalnie zarabiać, w sensie nie taki jak przy, na, na wejściu, ale że nie powinien być odsuwany od składu i że zrobił na nim doskonałe wrażenie i dlatego w drużynie zostanie. Na przykład zawodnik, o którego ten Zieliński wręcz prosił, czyli yy, czyli ten katalończyk yy, Andreuma Majoral, no właśnie wczoraj się okazało, że z drużyną się żegna, mimo tego, że Zieliński chciał go mieć w zespole. Czy to jest tak, że takie postępowanie, że najpierw lekką ręką wykłada się pieniądze, a potem się mówi, halo, halo, ale wiesz co, twoja co gra... Ci dałem. Twoja gra jest niewarta tych pieniędzy, jest mocno nieeleganckie, ale słowo eleganckie w porównaniu, no wiesz, w porównaniu nie, bo... z Wojciechowskim to tak znaczy, tak, tak się nie na piłce nie zna. I ale tak, prostu... tak się nie postępuje w zarządzaniu nawet, no dokładnie, nawet to mój... czymkolwiek. Sklepem no tu, to... no. A Czymkolwiek, no nie wiem, jakimkolwiek zespołem. Jeżeli ludzi... obiecujesz komuś, że zapłacisz mu sumę X, to potem nie mówisz, ale wiesz co, ty pracowałeś nie na sumę X, tylko na połowę tej sumy. No zdecydowanie lepiej jest komuś zapłacić połowę i, i, i w zależności podać mu podwyżkę Poddać mu podwyżkę nawet dwukrotną jeżeli na nią zasłuży redaktor też jakieś stronę. dziwne miny robi I działać w drugą stronę no nie... jakieś takie purpurowy się zrobił. <śmiech> no światła nie na, darmo, nie na darmo tak to funkcjonuje w normalnym biznesie, nie wiem jak to funkcjonuje w firmie JW Construction, bo jeżeli w ten sposób to, no znaczy, to... to znaczy tak, że umawiasz się z kimś na taką kwotę a potem płacisz mu dużo mniejszą, życie pokazuje że jest dość częste <śmiech> No nie, bo zawsze, zawsze masz szansę y, na etapie negocjacji powiedzieć nie, nie robię za połowę ceny. A nie w momencie, no. kiedy pakta znaczy, służb, tak. kontrakt jest podpisany, masz podpisany kontrakt, a Właściciel ci mówi, albo będziesz ganiał po trybunach y, i będziesz dostawał swoje pieniądze, a de facto nie będziesz uprawiał znaczy? swojego zawodu, albo y, nie dostaniesz swoich pieniędzy. No. Znaczy, ja, ja, ja mówię o tym, że nie wiem, jak to jest gdzie indziej na świecie, bo, bo nie znam tamtych rynków pracy, ale w Polsce to jest dość powszechne. No, ja nie, nie, nie wiem, RNS, o czym ty znaczy, mówisz. Ja, ja, wiem, ja wiem, że nie, się nie no, no, się że to płaci. <laughs> ale nie, nie, ale wiesz, jeśli masz podpisaną umowę Dokładnie, z kimś, tak, no to jakąś chodzi. kwotę, a ktoś ci później nie wywiązuje się z umowy i płaci połowę? Albo w ogóle. No to się zdarza, ale to, to, się, wtedy, idzie tym do sądu. to się idzie do sądu. No tak, styl, tak? To masz umowę. No, no, tak, no, dużo, dużo łatwiej jest iść piłkarzowi do, do, do sądu, który zarabia takie, to, takie wielkie pieniądze, a dużo trudniej iść na kwotę, nie wiem, 800 zł na przykład, Czyli no, a to jest dość powszechne ja nie słyszałem ja się nie, się nie spotkałem, ja, też się nie spotkałem. Znaczy, ja wiem, że tak jest no, w niektórych firmach jest, jest, no tak, tak jest wykorzystywany że że, przez że, jakichś drapieżnych kapitalistów że się pensji nie płaci, spotkałem się z tym i był, był taki czarny okres w historii w historii polskiego, polskiego rozpasanego biznesu, że generalnie był taki zwyczaj, że się ludziom nie, nie płaci. Ale, nie do tym, że do to jest inny przykładem. mechanizm mechanizm jest taki, że nie płacisz pracownikom pensji I jak taki pracownik przychodzi do swojego szefa, to on mówi kochany, mamy straszne problemy, trudności, Ale Wszystko nie płaci się zapłacimy. nikomu. Tak. Nikomu, ja też nie biorę pieniędzy, nikomu nie ma pieniędzy, ale będą za miesiąc, dwa. I w ten sposób na przykład część ludzi ciągnęła firm, że nie płacili pracownikom, oczywiście sobie wypłacali i inne zobowiązania, na przykład wobec dłużników, te, które tak, się pokrywali. A tu mówimy o to sytuacji... Z tego narzędzie do zarządzania po prostu. Tak. A tutaj no, mówisz, biznesa. to jest inna sytuacja, nie mówisz, że słuchaj, oczywiście, że ci zapłacę, ale w tym momencie nie mam zapłacić ci później, tylko mówisz, wiesz co, nie zapłacę ci tyle, tylko zapłacę ci połowę, ponieważ twoja praca była niewarta tej całej sumy, na którą się wcześniej umówiliśmy. Na tym I, po, ten... i, on, I on nie przyznaje, pomyliłem się w ocenie twoich możliwości. Pomyliłem się, bo wiesz, oglądając kasety z tym, jak grasz piłkę. Tak, bo oglądał. No nie oglądał, no ale wiesz, ale zatrudnia ludzi, którym za to płaci. I ich zazwyczaj nie zwalnia, z tego co ja wiem, patrząc na to, co się dzieje w Polonii. No chyba, że tam. Poleci Grębocki na przykład od czasu do czasu albo, al, al, <grywa> <grywa> albo inny Janas, tak? Yy, bo się po, ale generalnie w Legii na przykład za pomyłki transferowe nie, też się nie odpowiada głową, tak? A, Marek a, a, a a no pieni... Właśnie to, tam, to, to też warto powiedzieć, że tam spekulacji było mnóstwo, a sztab szkoleniowy nie, naruszony pozostał w Legii. No i to I zdaje, autor najbardziej spektakularnych transferów w Lidze też. Zdaje się, że to Mariusz Walter wziął, yy, wziął skorze na, na jakby odpowiedzialność za przedłużenie kontraktu z nim na siebie, zaufał mu No i zobaczymy, czy warto. Jako właściciel klubu to jemu najłatwiej. Tak, znaczy wiesz, ja, znaczy ja, jest ja bym jednym z kilku. Ja bo, bo po raz kolejny, pozostali optują za sprzedażą klubu. Nie bo wiem, ja bym czy po raz kolejny się nie, nie, nie dramatyzował, bo jak mówiliśmy, mistrzostwo może zdobyć tylko jeden klub co roku i jeżeli. I to ma wyglądać tak, że wszyscy poza mistrzem zwalniają trenerów, no to, to nie ten biznes, no to bez sensu. Tak? Wiadomo jest, że, że czasami zdobędzie się drugie miejsce, czasami trzecie i, i nie trzeba wymieniać pół składu i zwalniać trenera z tego powodu. No chyba, że to jest wile. To, to, to ja, ja powiem tak, po ostatniej wizycie na Legii, na dwóch meczach reprezentacji Polski, a to była moja pierwsza wizyta na tym stadionie, po latach, <laughs> po latach, tak. Po, od, od momentu, kiedy został zbudowany na nowo, to ja miałem takie wrażenie, oczywiście, że tam jest masa pieniędzy miejskich, już nie wchodźmy w te tematy, natomiast widać coś takiego, że właściciel myśli o klubie, znaczy ten stadion jest fajnie zrobiony, wszystko, został wybrany dobry projekt, to wszystko jest dobrze zrobione, tam jest naprawdę, jak się wchodzi, to wszystko jest przemyślane i naprawdę jest tak, że ma się taką świadomość, że się wchodzi do dobrze zarządzanego klubu. Przynajmniej. Znaczy, klub może... Wpuszczanie na mecz trochę mniej różni. Możesz. Mam ja bardziej... wrażenie, że jeżeli chodzi o sferę biznesową, to tak. tak. Bo jeżeli chodzi o na przykład rzeczy istotne. Znaczy, nie, no, ochrona nalegi ochrona na jest skandaliczna. To jest po prostu. Ale ochrona jest, buracka, jest wszędzie tak? skandaliczna no. i buracka. No, nie, mam znaczy, wrażenie. Ja, na przykład do ochrony na Polonii czy na Koronie nie miałem nigdy większych zastrzeżeń. Pośrednio jak, jak niedługo na, nie na Koronie w ogóle nie będzie ochrony. Niedługo <laughs> nie dlatego, że. Nie fakt... będzie korony. Niedługo. Nie będzie korony. Tak samo firma, która obsługuje reprezentację. Prezentację Polski, której nazwy nie wymienię, to nigdy nie miałem nieprzyjemnego spotkania tam z tymi ludźmi z ochrony. Zwykle po prostu są zdezorientowani, bo są rzuceni na jakiś stadion, którego nie znają, więc nie są no ja w stanie się to jest problem, odpowiedzi. bo to, no, część ludzi nie weszła na mecz, tak, pół tak, godziny po rozpoczęciu to się... Natomiast po wielokroć, czy to w Łodzi mieliśmy taki problem, czy były jakieś dwa takie drobne starcia tutaj na legi? że jeżeli są ochroniarze, którzy są ochroniarzami z klubu, to są zwykłe chamy. No oni próbują być ważniejsi od, od tego, jacy niestety, są na niestety, meczu reprezentacji. I niestety ludzie zarządzający stadionami, yy, co muszę powiedzieć i w przypadku Widzewa, i w przypadku Legii, to jest ta sama <śmiech> proweniencja, czyli tak zwane dawne służby. Przykro, bo buractwo jest wyjątkowe. Mówisz o tych, którzy zarządzają od strony ochrony stadionu. Tak, tak, od strony ochrony stadionu. No, tak, no to gdyby nie, gdyby nie prywatne różne koneksje, to człowiek to w ogóle mógłby, mam wrażenie, że że Przychodzisz do pracy, że jest, a... że jest traktowany jak za komuny przez zomowca. No tak trochę tak. Przynajmniej. No, przykro. W Łodzi mieliśmy takie doświadczenia. No, Nalegi trochę mniej, ale niestety panowie stojący tam z ramienia klubu. Też wydaje im się, że są na szczycie Monteverestu i właśnie złapali pana Boga za nogi, i już nie mogą wyżykają. I, I mogą wszystko. Tak, była taka sytuacja, że ten skybox jest, yy, gdzie jest to wejście z trybuny do skyboxu, jakiś mądry sobie nagle wymyślił, że nie można wejść schodami pół piętra, tylko gdzieś trzeba obchodzić to wszystko oczywiście zaraz im to przeszło, ponieważ francuscy dziennikarze nie potrafili zrozumieć, że mają chodzić naokoło, a że po prostu... Że schody na górę, A, a że chłopcy, chłopcy, stoją. chłopcy z ochrony nie, nie znają innych języków, to przyjęli taką taktykę, że tych co nie mówili po polsku wpuszczali, a tych co mówili po polsku nie wpuszczali. To jest znana w Polsce taktyka, to Kanary kiedyś w, w tramwajach, w tak. autobusach Ależ w Warszawie, tak miały, że... Poziom gdzieś... Savoir Vivro był taki, że jak ja tam podszedłem, to zostało mi to uświadomione, że może idę złą drogą, z krótkim słowem... Gdzie? No, ale, no, ale to potem. No, ale, ale generalnie, generalnie mój, ja mój, ale no tak. właśnie to jest. Ja generalnie, nie żadnego generalnie jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi, o o, o IKEA i zarządzanie stadionem, no to uważam, że, że jak najbardziej. Yy, wszystko w porządku. Natomiast, jeżeli chodzi o zarządzanie klubem, jeżeli nie można się dogadać z jednej, z, trzech, z trzech nóg, na których taki klub stoi, czyli mówmy się jedna z nich to właściciel druga z nich to media i sponsorzy i pieniądze płynące z tej, z tej działalności a trzecia to są kibice i co ja mówię y o tej trzeciej nocy? No nie wchodźmy w to sprawę. Nie, no bo... nie. Mówię, że jedna z druga i trzecia noga muszą się, bo stolik na stolik na noga... Tak, to świetnie nogach. się dogadują. Kibice Jak... przyjeżdżają na mecz. Robią co chcą. Robią to chcą. <grym> Ci ich nie wyrzucają. Wszyscy się dogadują. Ja nie wiem czemu ty uważasz, że oni się nie dogadują. Jak po... Ja uważam, że oni są to, świetnie to, to dogadani. Jak kibic sytuacja... staruch ma problem z dostaniem biletu, to jest to zrobione to może. Ja tak. ja uważam, Policja że, napisze. Ja to uważam, że są akurat świetnie dogadani. A propos, a propos na, na ulicy Świętokrzyskiej działał przecudowny prze bar Syrenka, prze, prowadzony przez kibiców Legii, dawali bardzo dobre zapiekanki i w ogóle świetne jedzenie i przedwczoraj chyba widziałem jak się likwidowali i właśnie Staruch tam im pomagał wynosić biurka przeróżne i stoły i bary. Nie wiem co to, po co to opowiadam, ale tak mi się Też wspominało. No Chciałeś go postawić w świetle takim, że jest pracowity i życzliwy. W pierwszej chwili myślałem, że on tam coś wynosi tak nie, za, za zgodą gimi, Za zgodą właścicieli. No nie, to przecież Ale słowa. później zobaczyłem, że właściciele wynoszą razem z nim, więc. Aha. A potem rzucają tam, rzucają tam koktajl Mołotowa. Który właśnie dzięki lekturze dowiedziałem się, że jego nazwa pochodzi z jakiego kraju? Ja kiedyś coś na ten temat wiedziałem, ale wydaje mi się, że chyba gdzieś tam na Kubie coś takiego. No właśnie, było, nie, nie, z Finlandii. Fin... A, zimowa. Wojna zimowa, dokładnie. Tak, tak, tak, tam powstał tak, koktajl tak, tak. Mołotowa, co ciekawe. Zas... Nie wiem dlaczego, bo pamiętam, że o tym czytałem. Że... Myśląc <głosy> o Finlandii, koktajl... Kuba. Na... koktajl na Kubie to jest bardzo no, dobre skojarzenie. Rum, kola, Kuba Libre, te sprawy. Zauważyliście, że bardzo wiele tych różnych, yy, yy, że tak powiem, militarnych, śmiercionośnych narzędzi ma rosyjskie nazwiska w nazwie. No, kałasznikow. Kałasznikow. Ty, no, te, no, te rosyjskie ma mają przymocno... rosyjskie nazwiska. Nie no, ma amerykańskich tak? śmiercionośnych narzędzi, które by miały rosyjskie <suk> coz... nazwisko. Ale oni nazywają to inaczej nie nazywają. Amerykanie niechętnie nazywają swoim nazwiskiem. No jest Jak Winchester. Weston, na przykład. Winchester. A Winchester chyba nie było nazwisko. Jak nie? Nazwisko? No, no na ale Wesson no, to się jakoś tak romantycznie kojarzy przynajmniej. Mester <laughs> <gryst> Smith, Mr. Wesson. Ale to trzeba by się dowiedzieć. Subiektywny ja, podcast trzeba. zbrojeniowy. <gryst> Tak, na naszym tym celem jest człowiek, to ja ja już, Ponieważ ja już muszę się... E, ewakuować ewakuować radwańskim. A i... A nie chciałem jeszcze go koniecznie zacytować, o, zacytować redaktora już w tej chwili też, chyba naszego kolegę po fachu, redaktora Mirka Trzeciaka, który podczas, podczas meczu uzmysłowił wszystkim kibicom na świecie, kiedy akcje polskiej drużyny prawą stroną są najlepsze. Wtedy, kiedy Piszczek akompaniuje Błoszczykowskiemu. Na piszczałce. Ale a ma rację. Ma rację. Co, ma ma to Piszczka prawda. za kordonem. No ja, ja to bym jeszcze, jeszcze, jeszcze przypomniał, ale niestety nie nagrywałem yy, absolutnie genialne pytanie, które jest klintesencją polskiego dziennikarstwa sportowego podczas konferencji prasowej po meczu Polska-Francja o tym, jak to... Aha, jak skoro. tam silnik, jak tam motorniczy, który... To, jego oj, silnik to, i że Polonec to, nie dogonił dzisiaj Citroena. To, ale no, na skoro. co Smuda odpowiedział w jedyny słuszny sposób? To za trudne pytanie. To, ja to, też bo, zgłupiałem. Nie, to pytanie było zabójcze. No, no. Po czym udzielił odpowiedzi, która rozbawiła... No, okazało się, że Smuda potrafi po polsku udzielić, nie, no to udzielić świetnej, byliśmy, zabawnej y, Było riposty. tak, że jak z nim rozmawialiśmy, przeprowadzaliśmy z nimi wywiad i potem rozmawialiśmy, jak byliśmy w szeratonie z koszulkami i tak dalej, to Smuda okazał się być bardzo dowcipnym i sympatycznym facetem. No. No, znaczy czy tutaj rzeczywiście wiesz? okazało się, się że, po, przegrane... że po przegranym o... meczu z Francją presja mediów w ogóle zdziwiłem się, że oklaskami nie został przywitany, ale, ale co niektórzy dziennikarze gra, gratulowali drużynie postawy wręcz na, na konferencji prasowej i trenerowi Smudzie ja, Wyników. Ja bym na zostawił, reszcie. bo oni są biedni i zagubieni. Przychodzą na tą konferencję. Nie, no ja myślę, że Redaktor by, by, by... naczelny im powiedział, że masz zadać dwa pytania. Musimy mieć coś od naszej gazety, żebyśmy mogli wydrukować. Nie, ale ja jeszcze tak, żebyś pojechał trochę po tym Smudzie. Tak wyraźnie. Najwięcej najwięcej, jedzie TVP. no I tutaj jest, jest, jest problem. To, co robi TVP w przypadku Smody to jest absolutny skandal, no. Mówisz, pokazywanie, tak, no pokazywanie ja, przebitki aż... w czasie meczu tak, Smody, widziałem. który w wspomnianym tempie mówi, kurwa jego mać, bo, bo, bo coś tam nie tak, idzie. Tak, z, no to z jest zbliżeniem na twarz, na cały. O I Darek czas Szpakowski to... mówi, no tego nie trzeba komentować, no to po prostu jest mega skandal, no to jest tak, nie bo, będę mówił bo, jak... można, bo można z każdego trenera na świecie zrobić kompilację z jego zachowań meczowych, która może go pokazać w takim świetle, że na, na, należałoby go natychmiast zwolnić. Przyznam się, że dawnoś tak nie zdenerwowałem, jak na ten widok. Nawet, no. nawet, nawet. Bo to jest, bo to jest już. Naj... Nie no, to jest koszmarne postępowanie. No, nie chcę brzy, brzydko mówić. Ja mam wrażenie, tak, że, pan mam że pan redaktor gdzieś jak na szpilkach siedzi. Nie, tak. jeszcze mam spokojnie 7 minut. No, no a no, no, to ustawę zdążymy domknąć podcast. Nie hmm. wiem jak to się robi, że prawda gdzie to ma drzwi Ej, No tak, znaczy, Radwańskiej znaczy Ja jeszcze chciałem no, nie no wiem, To czy chciałem. smutne było to co oglądałem znaczy, Zastanawiam się czy chcesz jeszcze coś powiedzieć o polskich dziennikarzach i o konferencji nie, nie, nie. Chcę nie, powiedzieć. Zostawmy. Mimo wszystko chcę powiedzieć jedną rzecz A, okay. Mianowicie o tej całej historii z Obraniakiem no, Zadawanie pan, panu, trene, panu treneru reprezentacji, panu treneru Blanku zadawanie pytania Czy znalazłby miejsce z, dla Obraniaka, dla, reprezentacji dla, obraniaka, obraniaka w reprezentacji Francji, czy no. nie no. Żałuj. Tak nie. żałosne, no bo co on ma powiedzieć w tym Powiedział, momencie. Powiedział, obraniak wybrał swoją drogę, gra w reprezentacji Francji z pół Polski nie gra w reprezentacji Francji. Ale miałem taką. Co miał powiedzieć? Nie no, wiecie, no on był za słaby, dlatego grał u was. No. Jakby był dobry, to by grał u nas. Ja zlura, no, zadawanie pytań tego to typu. to też oczywiście nie do końca muszę lepiej się ugryźć. No, nie. On nie ma 21 lat i nie ma trzech czterech sezonów na to, żeby wywalczyć sobie miejsce w reprezentacji. Zgadam, nie no, on też on podjął mówił jedyną tłuszczą pamiętacie, czy tak, czy tak, że... Sam mówił w wywiadzie, że we Francji jest po prostu zwykłym, przeciętnym piłkarzem jednym z setek. A w Polsce jest traktowany jako gwiazda i jest w ogóle zdziwiony. A właśnie, bo powiedzmy może, że mieliśmy okazję rozmawiać z Obraniakiem. Co widać na zdjęciu? Ksywa wieszak. Tak. <śmiech> <śmiech> I trzeba powiedzieć, że ja bardzo, to bardzo pozytywne odniosłem wrażenie, bo on jest naprawdę poukładany, inteligentny yy i... I ma, jest takim nietypowym trochę piłkarzem. Bo znaczy, nie, nie, nie do końca jest tak, że wszyscy piłkarze są kretynami, ale, ale w masie, ale są ma, w masie niestety. niestety są, a on ma naprawdę. A że oni mał mają kopać piłkę. Głowie, no. No. Interesuje się sztuką współczesną, muzyką. Rune -y. Rune -a Rune -a nikt nie pytał, ile raz ale, Wszyscy patrzą na to, jak gra. Nie wiem, czy za to widzicie po a popoła Wojna ja co Rad Pikę na Twitterze wysłał. Nie. bardzo ładna fryzura, niedługo będziesz wyglądał jak pujol <grymiosenie> <śmiewianie> nawet, już, nawet już się pojawiły fotki widziałem no, no, z dorklejonymi włosami no a pike podobno będzie tatusiem tak? mała szakira no, no, będzie tak, albo, albo mały szakirek mały, mały szakirek tak, tak, no tak plotki niosą no, rozniosło się po całej Europie momentalnie, że Shakira jest w ciąży. Ja nic na ten temat nie wiem. No do Polski nie dotarło. Do mnie na Mickiewicza nie dotarł. <głos> do <głos> Co, ty czasu w dziennikarzach, czy już skończyłeś? Już skończył. zawsze pytania ta. zadają. Czasami no. lepiej nie, nie zadawać, niż, niż wystrzelić. To to, to, wtedy zadawać. krępująca cisza panuje na konferencji. Ale to chyba... To to choć oni po tym pytaniu o niej żeby <głos> Po pytań z Cytrojonem wszyscy wybuchli <głos> <głos> Albo zakrywali twarz i udawali, że się nie śmieją. <głos> my mamy szczęście, że my nie musimy tego tak słuchać te, to znaczy nie siedzimy i nie słuchamy, tylko mamy własną robotę i dzięki temu coś tam robimy i udajemy. Ja słuchałem i na przykład też była bardzo ciekawa wypowiedź Blanka który mówi, mecz był długi. <grystanie> Bramki tak. były dwie. Na co widziałem, że Michał nie, nie. Pol się mocno uśmiechnął. Michał Pol, tak? On ja pół. myślę, że to jednak tłumacz sobie coś tutaj pokręcił. Tak. To chyba nie mecz był długi, podejrzewam. Bo to, to znaczy jak mecz, 93 minuty jest Może mu się dłużył. <grystanie> No może, to, to nie był ten styl. Bo nie wiem, co, bo tłumacz tak, był bardzo taki, bardzo chciał, bardzo chciał, bo potem tak, nawet nawet zapraszał na konferencję dotyczącą po francusku za, tłumaczył na francuski zaproszenie na konferencję prasową dotyczącą wolontariuszy. Tak. Na EURO a francuskich dziennikarzy nie było już od pół godziny na konferencji, ja, ja, bo wyszli, po z wyszli Chciałem jeszcze powiedzieć, że po raz kolejny. Na żywo kolosalne wrażenie na mnie zrobiła gra Rika Abidala. O, to jak on czyścił tam wszystko, to było coś nieśło. On i Bakarysania. To jest w ogóle ich obserwowanie i to jest. Czysta przyjemność. Sania, to jak on się ustawia Sania to ze swoim on... wzrostem w ogóle ze swoją posturą. No a Abidal. Od no Abidala się odbijają. No. Odbijają się jak od ściana do tego on się tak ustawia, że on w... ocenia lot piłki. Widzi, że ta piłka. Pola... Polscy piłkarze do niej skaczą, a on robi dwa kroki do tyłu i przyjmuje ją na piersi. Po czym dogrywają do boku albo wyprowadza długim podaniem. No to bo. Ustaliśmy zawsze za bramką, tak? za bramką, za bramką francuską, i to jest przyjemne, że oglądanie takiej gry, w ogóle takiej gry obrony. To jak oni tak, się poruszają we czwórkę, to jest o, no to jest bajka. Tak, jak no, wygląda asekuracja, y, ro, łącznie, łącznie z pomocnikami, no bajka, no po prostu bajka. Tak, to to ja widać tylko, klasę światową. Ja mam tylko jeden postulat do piłkarza Abidala, proszę nie dusić obrania. <słuch> No, no, tak. Właśnie. tak. Że, że Co, onie, tam... Dłonie ma duże, dużo no. większe niż w no, tam się no, to... wcześniej ściął najpierw zebrą. tak. Wcześniej obraniak tam troszkę sobie zebrą po, podyskutowali. Ale to też ]ś. było fajne w tym meczu, że tutaj nikt nie odpuszczał nogi tak naprawdę i mecz był dość twardy. A wyciął też Ludowika Obraniaka tak. równą sprawą no, to w, to w tym momencie, tak, że gdyby miał wcześniej żółtą, to nie dokończyłby tego meczu. Mm -hmm. Także, także, no to przyjemność patrzeć no tak. tak, no problem właśnie, że Obraniak był jedynym takim, takim bojowo nastawionym. Znaczy, nie chodzi o, o walkę, nawet tam boiszko. Bo je dwa hymny takie... przed meczem puścili. No. On miał no. i Marsyliankę, no. i do Dąbrowskiego. Podwójnie zmotywowany. Jest, bojemy, no chciał się pokazać i udało mu się, uważam, że był najlepszym polskim no zawodnikiem. to czasami tak. może trochę żałuję, że właśnie, że Obraniak nie mówi lepiej po polsku i nie on jest kapitanem, bo myślę, że on by był takim człowiekiem, który by na tak on nie odpuszczałem. W trakcie mały meczu jest, potrafił krzyknąć. Mały, jest mocny, mały niepęka. Tak, on się trochę jak to mówi, mały Francuzik. E, Sam sobie, żeby nie było, że tu ja tak, tutaj tak. coś. To jesteś szowinistą i nienawidzisz tak, tak, tak. Francuzików, małych. Także trochę szkoda, bo, bo myślę, że on do euro nie, nie poczuje się na tle pewnie przede wszystkim w tej drużynie, żeby być takim krzykaczem. No, bo... no ale warto powiedzieć, że jak się go obserwuje, tam ewolucję jego językową, no to w tej jeszcze jeszcze rok temu Dudka stał obok niego i tłumaczył mu wszystko, albo Błaszkowski tak. mu podpowiadał, w tej chwili i już żaden z piłkarzy nie tłumaczy mu założeń treningowych, tylko... No nawet wywiadu dla TVP udzielił po polsku. Tak. Twardo i uparcie, wprawdzie niewiele z tego dało się sensownie wykorzystać. No, bo język polski do łatwych nie należy. No, ale ja później <laughs> widziałem jakiś wywiad, ale nie wiem w której telewizji i też właśnie po meczu była jakaś krótka, krótka rozmowa z nimi no tak, bo to, to było krótka, bo to znaczy rozmowa była długa, a to było wszystko, co dało się wyciąć, z tego wypuścić z tego. Eee. Co chciałeś o Radwańskiej Nie ja w ogóle chciałem powiedzieć o Rolanda Garosa, bo był bardzo fajny też Garosu. No, ale mówiliśmy. co? Ja, bo są różne bardzo cenne postawy Agnieszki Radwańskiej. Ja na przykład z meczu, widziałem w meczu z Szarapową tylko Boże. ten moment, kiedy ona przegrywała <laughs> kolejne gemy. Natomiast wiesz, no, by, by było też tak, że wysoko prowadziła. Nie no, to, to, to, co się stało w tym meczu, ja, ja go oglądałem tutaj nie mogłem uwierzyć po prostu w to co, w to, w to, mecz co, co widział. Tak. I to, i, to, I to zdecydowanie wygrany mecz. Zdecydowanie wygrany mecz. I to przez cały czas było widać, że tak naprawdę w trakcie meczu panuje nad Szarafową. I panuje również psychicznie, w sensie takim mentalnym. Chodzi o to, że była spokojniejsza Radwańska, zdecydowanie Szarapowa się denerwowała i Szarapowa miała miała problemy ze swoją grą i z samą sobą. Za to Zapunktowała ją regularnie, spokojnie i potem jak dochodzi do końcowych piłek no, wstrząsające po, postawa. Na... Ja, wiem kto, no, za... ja zwie... wiem, kto zakończy ten podcast. Z bierze... natomiast, natomiast z ostatniego Orlanda Garosa, jeżeli no, ktoś no. nie widział, to zdecydowanie najlepszym no, meczem był mecz y... Dziokowicza z Federerem. Przepiękny mecz. Przepiękny I w ogóle, mecz. przepiękny powrót Federera i przerwana pasta. Fantastyczny mecz. Naprawdę, mecz i... Oglądałem go wspólnie z dużą grupą, grupą yy, dopiero co poznanych osób w miejscowości dużą Gubin. Grupą... Gubin na Dodrą. Ale byli mi... tam jacyś twoi koledzy, których znałeś. Nie, no tak, no przyjechaliśmy tam sześcioosobową grupą ludzi, których znam. Kibiców tenisa, śledzących znam... każdy mecz nie, nie, Federera kibicom, z Dziokowicem kibicom, w Kibicą, kibicem, kibicem z naszej grupy był jeszcze tylko kolega Wojtek, a reszta już nie, ale byli tam właściciele lokalu i... i... I no. przygodni znajomi, którzy oglądali natomiast, to i fantastycznie spotkanie. Ale jest w finale, jak zwykle. I dawno jak... nie widziałem znowu tak pięknie, znowu elegancko grafere. Może to chodziło o to po prostu, że jemu potrzeba tego sznytu do gry i wtedy wygrywa. No a z nadalem musiał się bić i już nie wyszło. No ale świat wraca do normy. Czasami to jest to tak. Jest. Znowu nadal sprawy. Po, po 50 latach, <grym> to tak. <grym> nadal znowu grają w finale. finale. Noo. No fascynujące zapowiada się Wimbledon. No właśnie. Dlatego, właśnie. że tutaj już Nadalowi, ale nie musi być koniecznie tak łatwo z Federer'em. No a, tam, a to już jeszcze... eliminacje trwają, tak? Tak, ta, ta tak, trwają. Tam już parę Polek zdążyło odpaść. Tak, tak. Parę, jak, nawet jak, Radwańska tak, młodsza to, odpadła. Ta młodsza Radwańska, ta ale, ale Janowicz gra jeszcze, cały czas Kubot gra, także, który zrobił furrorę zresztą na kortach Rolanda Garosa. Nie tylko Kankanem, ale również swoją grą. Wszyscy mówili, że gra jak połączenie Wilandera z Edbergiem. Co ci? Emerytów. Znaczy nie współcześnie nie grających, tak, tak, tylko tych tak, z lat 80. Tak, tak, tak, to prawda. Nawet, nawet przychodzili podobno do polskich dziennikarzy zawodnicy z pierwszej dziesiątki gratulować postawy Kubota. Kubota. No proszę. Nie no, do polskich dziennikarzy, do Fibaka, to jedyny znany polski <laughs> dziennikarz. <laughs> Ale to właściwie to nie jest dziennikarzem. dziennikarzem. Tak. I wszyscy go znają i on zna I który na przykład gratulował postawy Agnieszki Razowskiej. Tak. tak. No. Nie no, bo grała świetny, świetny ten. Tylko przegrała. Grała świetny tenis do momentu, w którym nie musiała zadać ostatniego ciosu i wtedy postanowiła za każdym razem przegrać każdy, każdego sejra. Ja sajra. się będę mu że ona potrzebuje trenera, który nie jest jej ojcem. Tak, tak. bo zachowanie na przykład jej ojca po tym meczu też uważam za skandal. A co zrobił, bo ja nie nie, no Strasznie on zjechał po prostu on, w mediach. Z reguły po niej ostatnio jeździ i to, Pojechał w, med i to niej, w mediach. jak po łysiej kobyle. No. Po łysiej? Tak. <głos> No, myślę, słuchajcie, Dobry. dywagujcie nie, dalej. Już A, już kończymy, tak? Tak, kończymy. No dobrze. Ja już, Czy ktoś chce użyć mnie... jeszcze jakiś wątek? Dykteryjka była? No teoretycznie była. była. No, tak. no, no, można to jak na Ja już no. nie mam czasu dobrze. Dobrze. dobrze. Nie ma czasu na dykteryki. Chciałem tylko jeszcze Takie. powiedzieć, że ostatnio widziałem yy, stadion jednego z dwóch moich ulubionych, jednej z dwóch moich ulubionych drużyn piłkarskich w Polsce ze względu na nazwę Izolatora chwała. <laughs> na żywo? Tak byłeś. No i? Grzałem, widziałem. Zrobiłeś zdjęcia. Wstrząsające przy. Nie, właśnie. właśnie byłeś na stadionie drużyny Jezusa. Stadion... Maria... Właśnie jeszcze nie byłem na Jezus Maria piekary Śląskie, ale. Ale, ale, ale, ale na a ja izolatora jest i przejechałem sobie specjalnie obok stadionu drużyny wiecznianka wiecznia. Hmm. No właśnie, właśnie, mam, mam nowe hobby podczas podróży, to jest obserwowanie, jakie są kluby, w jakich miejscowościach. Niektórzy zwiedzają, a to Olimpijski w Berlinie. No, Wembley. A, a ja, ja szukam aklasowych tak, historii. Tak, wiecznianka, wiecznia kościelna. Tak. Taka, Tylko jeszcze trzeba robić dokumentację fotograficzną. Tak, zdecydowanie. Może Arneść, a muszę, nawet filmową. I możemy ja nawet mam, umieszczać nie na, nie na mam, stronie podcast. No. Nawet na stronie podcasta możemy umieszczać. Jak a, to nie ma pan aparatu? W telefonie Będziemy w, pana? W komórce? Ale filmu nie mogę nakręcić. No tak. Ja to mogę jest tak. Na nakręcić. co ty chcesz kręcić na, na, na pustym stanie? Na pustym Maria, <laughs> o, nie, nie. Czasami odbywają się treningi. No. Ten nas wybywają naprawdę nie. No to będziesz nie? musiał jeździć rzeczywiście do piekarów śląskich, bo w, na, w Kielcach na koronę już pewnie nie pójdziemy szybko na trening, na pierwszą ligę. Ekstra Nie, nie właśnie właśnie mnie interesują niż ta klasa, jeszcze jest. No jeszcze że jeszcze, jeszcze, jeszcze sezon nie, tak? jeszcze jest. Tak. Dobrze, mój, ja się tak profilaktycznie pożegnam. Mój kolega został dziękuję. tam trenerem. Marcin Macz, wy sobie tu jeszcze kończcie. Nie, to my już kończymy. Nawet nawet. Bez nawet kiedyś, bez nawet kiedyś w, I jed, bez matki. Jednym, w jednym radiu nie mogłem z redaktorem Magdziarzem zanalizować y, mistrzostw świata w piłce nożnej i w zastępstwie redaktora Magdziarza, trener obecny Korony Kielce, pojawił się trener Ojżyński. I razem y, robiliśmy analizę mistrzostw świata w piłce nożnej. Nie poczekamy, aż redaktor Magdziarz pójdzie, Można żeby... Można powiedzieć, że redaktor zawada uczył go fachu no, no, no, no, no, no, Na pewno radiowego. <laughs> nie poczekamy, aż redaktor Magdziarz pójdzie, żeby go trochę obgadać? Nie. Nie, nie, nie. nie, się no nie, zachowujmy, nie zachowujmy się jak, jak, jak. Mówi brzydkie słowa z przedpokoju. No, jak no, dziennikarze TVP. Nie, nie, o, o nieobecnych tylko ładnie. Tak. jeszcze tak nie. Ja też muszę kończyć, bo mam masę obowiązków dzisiaj. A Ja też muszę kończyć, bo nie mam masy obowiązków dzisiaj. A ja mam bardzo dużo rzeczy do policzenia. No właśnie. Dobra. do tego co nie policzali no to tak? pożegnał się już redaktor Magdziarz to my się też żegnamy, zawada redaktor się żegna szacun na dzielni a oprócz tego chciałem powiedzieć, że Barcelona do tego, że wygrała Ligę Mistrzów i Mistrzostwo w piłce nożnej, po czym puchar Europy w piłce ręcznej, dołożyła Mistrzostwo w Koszykówce wczoraj, także jakoś tam im się wiedzie łatwo im kibicować, no kiedyś nie było tak łatwo kiedyś nie było redaktor Kondraciuk się żegna, obiecując, że może ten podcast pokaże się szybciej niż poprzedni. <laughs> jest taka znaczy, znaczy, na pewno, to, to, to, to, to, znaczy, no, może być dłużej. Na pewno przed Heinekenem. Czyli jedziemy na festiwal Opener. Tak, tak, to prawda. Ja na nawet nie się uda pojechać na jeden Zrobiliśmy Zrobimy no. podcast z Openera. Może na przy po, Może z Prince'em tylko... nagramy podcast. Mienia zawód kniaś, ja fanki. <śmiech> I tylko musimy bardzo Niek malutki, niszyty statyw z mikrofonem znaleźć. <śmiech> no, no, już obcasy. rozmawialiśmy na ten temat. Ma wysokie to obcasy co? Aha, no. No. A Wielkie i, serce. I jest wegetarianinem jak Adolf Hitler. Ale myślę, że to porównanie <laughs> dość nieszczęśliwe. <laughs> Dobrze. A redaktor Gaweł się pożegnał? Tak. Tak, mówiłem, szacun na No, A, to w ten sposób się pożegnał. No, no, to wyjątka. ja nie zrozumiałem. Ja, ja też nie zrozumiałem. <laughs> Gol! Jest! Jest! Gol! Nie!